Witam, Fanta Zmagieria, pod grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 426, ja nazywam się Damian Poluchaka-Dachman i ze mną jest nieoceniony Piotr Kuldan, gaka Kuldan, aka Pan Codziennik, witaj Piotrze. Dzień dobry, wieczór Tobie, to do mnie i wszystkim naszym słuchaczom. Piotrze, zaczniemy od smutnej wiadomości, żeby to no. mieć tak z serca. 12 listopada odszedł Stanley. Yy, sali, który zawsze myślałem, że w ogóle wiesz, prezesem, właścicielem i nie, tak nieśmiertelny też Marvel, Marvela tak, yy, właśnie teraz sobie poczytałem parę rzeczy o nim i to właściwie on był on był z Marvelem związany od początku od samego początku, jeszcze zanim Marvel się nazywał Marvel, bo tak chyba się nazywał Time e, Time Comics czy Time, Timely Comics, ja nie, nie wiem szczerze mówiąc ale, ale jest bardzo fajny taki... Znaczy wywiadów ze Stanem Lee jest, jest mnóstwo. I tam można się dowiedzieć właśnie o jego początkach, jak, jak tworzył bohaterów. To zawsze mi się podoba, jak czasami tworzysz coś i to żyje swoim własnym życiem i ludzie na przykład dodają jakąś interpretację do tego i zawsze jak później gdzieś jeździ na konwenty, to też opowiadał, że zawsze jak, jak, jak na co wpadł, żeby to nawiązać do tej greckiej mitologii, że skąd, skąd to takie jest? Czy, zawsze właśnie myślał, żeby doktor Stręcz był taki taki. No nie, ja to wszystko właśnie powstawało tak w jego głowie. Nie powiem, że, że prosto, no nie, ale jak on o tym odpowiada, to rzeczywiście to jest taki proces, który, który no, no, miał opracowany w, w, w najmniejszym stopniu, ale jakbyś tak łatwo mu to przychodziło, bo po prostu kochał to, co robił. I to... Będzie to inny świat. Ja, ja w ogóle oczywiście Stan Ali to poznałem dzięki TM Semik. TM Semik, które wydawało komiksy amerykańskie e, od początku lat 90. -tych. Nawet gdzieś, jakbym pewnie poszukał, to by miałbym ten pierwszy numer Spidermana wydany w Polsce. E, tylko niestety, mało kto wie, ale no, Stan nie rysował komiksów, tylko był scenarzystą. Mm -hmm. Twórcą, scenarzystą i tak dalej, więc Polskie komiksy, przynajmniej te na początku, miały to do siebie, że tam było bardzo frywolne tłumaczenie. Więc zastanawiam się, ile z tego takiego oryginalnego pióra właśnie Stanali w tym tłumaczeniu zostawało. No ale Stalin odwiedził Polskę, to chyba był początek lat 90., chyba 92 rok, gdzie odwiedził redakcję TM Semik. Opowiada na wywiadzie, chociaż króciutko, to jest takie jedno zdanie wyrwane, że po prostu jak przyjechał do Polski, to traktowano go jak dygnitarza, no, po prostu z, z pełnymi honorami. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach to, to, to byłoby jeszcze z większą pompą. Legenda traktowana. Tak, to szczególnie w, dzięki filmom właśnie, gdzie się pojawia. W, tak, zawsze miał tak. jakieś tak. małe kameo. ile w sumie, w sumie miał kameo? Wiesz co, tam różnie, bo to można też dodawać te kamiały, które, bo w serialach na przykład no, na Netflixie to były jego, zdjęcie. Twarz, tak, tak. To też się tak, liczy. Tak. I to, że na przykład głos gdzieś tam pojawiał się jego w, w kreskówkach w filmach animowanych też. Myślę, że około, ponad 50, jak nie więcej. Mhm, tak, tak. 51 bodajże. Tak, no to jest, to jest niesamowite i to jest taką tradycją. Zresztą Stanley zawsze opowiadał, że on marzył, żeby być aktorem I, mm. i to jest jakby w jakimś stopniu odzwierciedlenie tego jego marzenia, takie w, w drobnym stopniu. A on uwielbiał te filmy, oczywiście nigdy się nie, nie, nie mieszał w to wszystko. Zresztą fascynująca postać i, i no, dożył sędziwego wieku, 95 lat to jest piękny wiek i Cieszę się, że to była taka pozytywna postać, że jak o, nie, o niej rozmawiamy, o niej pamiętamy, to, to, to, to nie ma jakichś takich przypadków, że gdzieś tam się okaże, prawda, że jakiś szkielet w szafie się znalazł i prawda, wiele, wiele gwiazd, wiele postaci tak wspaniałych. Więc, no, niestety później się okazuje, że jakiś miał, miał jakieś takie... Wiesz, coś za, za, za kołnierzem. No, nie chcę nawet tutaj <laughs> specjalnie się na tym... Tam Rozwoju. były na fali na fali tak zwanego mitu, było, było jakaś tam drobne, y, pojawiało się oskarżenie, ale chyba w sumie nic z tego nie wyszło. Tak, no ale ten... nie, to wiesz, że to to. Nawet nie chcę powtarzać tego, bo to było takie, to nawet nie, nie było kalibru jakiegoś takiego. właściwie tak, że ten. No, ale to z jedną kobietą, z jedną żoną przeżył praktycznie całe swoje życie i to jest. No, zmarła niestety rok wcześniej. Janli. No ale w każdym razie chyba od 40 -tego roku byli małżeńcy, nie wiem, czy 7, 8. No to wszystkie te diamentowe, złote, kryształowe, szmaragdowe i tak dalej lata czy te rocznice przeżyli, więc. Ja jestem ciekawy, czy odnośnie tych KMO czy tradycja zostanie zachowana? Bo wiesz, Ja słyszałem, że, że. ktoś zmarł, to niczym nie świadczy. Znaczy na I pewno mogliby raz. komputerowo zrobić, tak, na pewno mogliby komputerowo zrobić parę, e, parę takich e, wstawek ku pamięci. W e, kilku źródeł słyszałem, że po prostu Stanley nagrał e, wcześniej kilka, e, właśnie takich, e, już do przyszłych filmów, e, wstawek i podobno, no byłoby to ciekawe, gdyby coś takiego wprowadzili. Ja myślę, że no, no, w tym momencie też byłby taki, tak, e, ja wiem jak to powiedzieć taki, takie właśnie taki Excelsior, takie podkreślenie. Mm na koniec jego udziału, jego wkładu w to wszystko. I najlepsze jest to, że na przykład Spider-Man to nie był pierwszy bohater wykreowany przez, przez Stan To była fantastyczna czwórka, która powstała ja jako odpowiedź na... Ale dobrze pamiętam chyba na, na, na... DC Comics. Detective Comics to, to był, to był moloch, który no, to był... Pewnie dzięki Batmanowi, Supermanowi. No to, to, to, to był taki niedościągniony wzór, ale Marvel robił wszystko po swojemu. właśnie dzięki Stanowi St, Stallowi miał e, e, bardzo ciekawy pomysł na to wszystko. Na, na wiele rzeczy, które później jakby stały się normą, no nie? bo to inni podchwytywali. Ale właśnie po tym, jak chyba Justice League się pojawiło w, w komiksach DC i DC, to e, poproszono żeby też coś wymyślił i, i właśnie wpadł na, na pomysł stworzenia fantastycznej czwórki. Więc no, no, ciekawe życie fantastycznej osoby i na zawsze będziemy pamiętać Stanali jako właśnie takiego, no, nie wiem, może najznamniejszą, najbardziej taką kolorową postać. bardzo rozpoznawalną na pewno. Tak, na jeśli chodzi to o to komiks. Tak. Bardzo rozpoznawalną to jest, to jest więcej niż nawet Steven Spielberg i, i prawda, wszyscy inni tacy Ridley Scott, prawda, no bo on jest jakby na szczycie tej piramidy ludzi, e, o których myślisz, kiedy myślisz o, o najważniejszych nazwiskach, jeśli chodzi o o komiks. Z innych spraw, nie wiem właśnie, zastanawiam się czy o, o, o, o czym wspomnieć, to sobie nawet tutaj zresztę posiłkuję, bo miałem notatki, ale odbyły się, nie wiem jak to nazwać, czy to jest impreza, czy to jest jakieś wydarzenie, czy to jest jakiś konwent organizowany przez Microsoft celebrujący, prawda, nadchodzących, nadchodzące miesiące premier na Xboxa, prawda, zmiany, jeśli chodzi o x Passa, czyli nie wiem nawet, jak to wymyślić, to jest xo 018 czy, czy jakoś. czy X018. Ciężko powiedzieć w rzeczy. Ciekawa impreza, ja przyznam, że tak, że. Oni tam użyli takiego ładnego stwierdzenia, że to był fan event. W sensie tak. od fanów, a nie od zabawy. Tak, no, nie wiem czy, czy Phil Spencer wie, ale tak no, z grubsza chyba nie wiem, 10 lat temu, może trochę, trochę trochę później. tak taka impreza była i nazywała się Xbox Fun Day. Bo organizowana w Polsce była bardzo popularna. No niestety, Xbox był, jest nadal popularną konsumacją w Polsce. No niestety, gryźnie tak wtedy nie sprzedawały dobrze, żeby, żeby jakby polski oddział Microsoft zajmujący się Xboxem, no jednak corocznie organizował Xbox Funday, Chociaż ta impreza przynajmniej dwukrotnie, pamiętam, się odbyła. naprawdę było sympatycznie. Ta impreza była w Mexico City. Mexico! I nie, nie, nie, nie. to ciekawe jest, dlaczego akurat wybrali Meksyk. Czy to po prostu y, y, mieli taki pomysł, jakiś konkretny z czymś związany? Nie wiem, tam Piotrze, czy coś wiesz, może? Nie, już nie pojęcie, czemu to akurat było. Mexico. Może właśnie Mexico City to jest to miasto, to w którym Interiors będzie się rozpowiadał z przestępczością w crackdownie. Może, może. Ale, ale jeśli chodzi o to, o, to tutaj, nie wiem, no nie sam wiecie. Bardzo ciekawie zorganizowana impreza. Nawet. Y, y, Piotrze, porównałeś ją do, do, do tego, co organizuje Nintendo, tak? Jak to się nazywa? Treehouse? Tak, znaczy Nintendo robi te swoje Treehouse y, przy okazji tam różnych innych... Yy, znaczy, bo Nintendo w ogóle robi Directy, natomiast mi osobiście ta impreza się kończyła z Treehouse'em, czyli jak to często przy okazji, nie wiem, A3, nie A3, Nintendo robi taki, powiedziałbym, styl telewizji śniadaniowej, gdzie sobie mm -hmm. siedzi w studiu, zaprasza dewelopera, deweloper powiada na swoje gierce, pokazuje jakiś gameplay. To jest w sumie dokładnie to samo, co się działo przy okazji Gamescom'u w wykonaniu również Xboxa zresztą. I zresztą chyba też PlayStation, gdzie mieli takie, wiesz, ty, ty konferencje, no PlayStation. rozmowy z... No, PlayStation to oni tam mieli nawet tak nadprogramowo trochę te, te takie gadające głowy, nie? Jak się okazało, mm. że tam się przerzucanie z jednego po... namiotu do drugiego opóźnia trochę. Mm -hmm, mm -hmm. No, ale... Znaczy, to to mówisz o 3 a ja mówię o, o... Znaczy, nie o konferencji samej sobie, tej tej głównej, tylko, bo zawsze, jakie są te targi, a, to tak. trwa dodatkowy masa gameplayów no tak. i tam... Też sobie, a potem zapraszają pana na przykład z od Devil May i pan z od Devil May pokazuje gameplay już u nich, siedząc tasowce. No mm -hmm. i ten XO miał w sumie podobny styl. I to zarówno też jest podobne jak same w sobie Xbox Insight, które się odbywa od pewnego czasu. Ale widzisz, bo tej, ja tej i, i, imprezy Xbox e Insight w ogóle nie śledzę, tak? Znaczy Xbox Insight to nie jest impreza, to jest coś, co można by porównać do Direct'a. Mm -hmm. To znaczy, to są... Yy filmy, które niby chyba dzieją się na żywo, gdzie właśnie zawsze jest jakiś temat, na przykład to było, nie wiem, w którymś momencie to było premiera Sea of Thieves. I oni Aha. siedzieli z deweloperami, pokazywali nowe fragmenty gameplayu, to zawsze ten trwa chyba z półtorej godziny mniej więcej. Ale to jest organizowane... Normalnie na kanale YouTube'owym raz w miesiącu. A tak? miesiąc miesiącu nawet, o. o. A no, widzisz. Do bo moim takim źródłem informacji do tej pory, jeśli chodzi o, o Xbox, chociaż też nieregularnie oglądałem, to był ten Xbox This Week in. Xbox, chyba tak się nazywało? To robi to, co robi M Major Nelson. E Major Nelson co tydzień. To jest zawsze tak. Week, to jest Week To jest w konkretnym tygodniu. Ja tam raz, nie wiem, na miesiąc, tak. dwa miesiące był właśnie Xbox Insight. Mhm. Oni to wystartowało jakoś, nie wiem, z pół roku temu. Tak mi się wydaje, tak. chyba od tego momentu były 3-4 odcinki. Tak, tak to nazwijmy. Tak, tak, No ale parę rzeczy ciekawych się pojawiło na ciekawych informacji. E, wiedzieliśmy, że Obsydian został, e, Obsydian ten został kupiony przez wteczki chodziły już Aha, ploteczki. właśnie. Czyli no właśnie, to były te proteczki. Znaczy, te... W ogóle to jest ciekawostka, bo mo może to słyszałeś, może o tym nie słyszałeś. Ja poczułem się trochę zaskoczony. Ostatnim dużym tytułem obsydianu było Pilarsy, część druga. I konkretnie rzecz biorąc Pan, bo Pilarsy były zbierane na figu. Tak. FIG działa w ten sposób, że możesz tam, oprócz tego, że dokładasz się do gry takich jak na to możesz stać się inwestorem. Czyli jeżeli dokładasz większą kwotę do tej zbiórki, to wtedy jeżeli gra osiąga sukces, to dostajesz zwrot. No i pojawił się tweet jednego właśnie z osób, która tak postąpiła zrobić, która dodała do zbiórki 1000 dolarów. Mhm. I z tego zainwestowanego tysiąca dolarów w przeciągu tam paru miesięcy od premiery dostała zwrotu e, 200 niecałe dolarów. I na podstawie tego zaczęło się wyliczenie. Zresztą ta osoba też, powołując się na, na informacje, które dostawała od, od, od Obsidianu, wyliczyli, że pilarcy drugie sprzedały się w jakichś 100 tysiącach egzemplarzy? U, to niewielkie, nie Co powiedziałbym jest porażającą niewielką ilością. I mhm. jak ja o tym przeczytałem, a chyba 2-3 dni później pojawiły się ploty o tym, że tam Microsoft być może kupi Obsidian, to uznałem, że no to pewnie na pewno kupi Obsidian, skoro jeżeli im się tak słabo sprzedały pilarsy, to pewnie są w całkiem sporych kłopotach finansowych. A widzisz, to jest bardzo ciekawe, bo, bo właśnie nam się wydaje, znaczy nie mówię, tylko graczam, że Przeważnie, jak jakieś studio kupuje drugie studio, to, to też jest efekt tego, że po prostu, nie wiem, Electronic Arts chce po prostu wciągnąć jakąś markę, i, albo w ogóle jakieś studio jest fantastyczne, więc oni chcą je pod siebie, żeby dla nich robić. Nie, czasami właśnie jest tak, że yy, kiedy, kiedy studio ma duże kłopoty finansowe i stoi na krawędzi bankructwa albo zwolnienia wielu pracowników, to właśnie bardzo często takie, takie oferty są wystawiane i ja. Ja powiedzmy, że coś takiego widziałem, przeżyłem, że się tak wyrażę, I, i, i to dużo nadziei daje, powiedzmy, pracownikom, ale to nie zawsze jest taki dobry interes. No nie? Więc ja nie wiem, jak, jakie są tak naprawdę mm, szczegóły te, te, tej, tej inwestycji w Obsidian Microsoftu. Widać, inne studio też te, no nie miało tyle szczęścia, a wydaje mi się, że mogli być w podobnej sytuacji, też szukali inwestora, czy może nabywcy, kupcy, kupca, nie wiem, jak to nazwać. Ale to jest ciekawe, bo ja na przykład nic nie wiedziałem o tym, że Excel Entertainment też zostanie kupione przez Microsoft mm -hmm. i tam nawet Brian Fargo się pojawiał, już tam kilka, kilka słów powiedział, już nie pamiętam dokładnie co. I dla mnie to jest duże zaskoczenie akurat w tym przypadku. No, nie wiem no czy, czy... Nie, nie tak dobrze się dzieje. W... Ja, ja, ja się zastanawiam, bo, bo zobacz, że jak spojrzysz na ostatnie ruchy Microsoftu, to mamy tak... Mamy e, po pierwsze umożliwienie obsługi klawiatury i myszki na Xboxie, więc w, takiego, w takie pilarsy możesz wtedy na Xboxie grać bez problemu myszką tak. i klawiaturą. Nie ma problemu z obsługą pada. Mhm. Po drugie, oni tam przebąkiwali, że chcieliby, żeby Game Pass na pc był bardziej aktywny jako usługa, a nie tylko w ramach Play Anywhere. Czyli być może będą kombinowali, żeby te gry, które również są na przykład w sklepiku Windows 10 czy Windows Store były dostępne ramach Game Passu. Nie wiem, tutaj Myśl, wymyślam sobie, mm -hmm. ale o tym, że chcieliby, żeby ta usługa była bardziej pecetowo mówili. Mamy teraz zakup studiów takich stricte, powiedziałbym, kojarzących się z, z grami pecetowymi. Zastanawiam się, czy, czy Microsoft coraz bardziej nie idzie w zrobienie w, w, w, w jednej platformy. Tak? W bycie bo no tak, no, Wszyscy się wali, że właśnie że cała ekskluzywność Xboxa tak naprawdę idzie gdzieś tam w zapomnienie, bo wszystko teraz będzie na Windows 10 również dostępne. Ale może być drugą Sony, tak? Xbox będzie zamieniony tak powoli w jakiegoś takiego mocnego PC-ta, no nie? Później się okaże, że możesz sobie zrobić, <laughs> sobie to, co kiedyś Sony miał na PlayStation 3, zainstalować sobie system operacyjny. Na przykład Windows 10, na Xboxie One x No ale to oczywiście, yy, śmieję się. Nie no, to jest, mi się wydaje, że to wszystko służy temu, żeby pokazać, jak wielką bazę użytkowników ma, ma dywizja gier. Bo to się chyba nawet, bo, bo nawet, yy, bo w Spielsmanter już nie jest szefem Xboxa. On jest chyba szefem po prostu oddziału czy tam departamentu zajmującego się grami. O ile się tak nie mylę, to, to jakiś czas temu się zmieniło chyba podczas ostatniego E3. I to powoduje, że on, on po prostu jest odpowiedzialny teraz za yy, no, duży, większy, yy, nie, nie, nie tylko segment, tylko jakby... Microsoft ma, ma bardzo dużo pieniędzy, to pokazuje teraz właśnie inwestując to w te wszystkie studia, ale chodzi o to, że w wielu aspektach właśnie, jeśli chodzi na przykład o, o jeden z ich flagowych produktów, czyli Office e, 365, tam przerzucili właśnie model skupowania produktu na e, jednej licencji na, na kupowanie, na subskrypcję. I to się fantastycznie im opłaciło, i mają niesamowitą platformę nadal jak Windows 10, najpopularniejszą no i rozbudowanie tego, tego elementu związanego właśnie z grami, no wydaje się takie logiczne i teraz przechodzą właśnie do tego też elementu subskrypcji to co zrobili właśnie czy te dodatkowe informacje jeśli chodzi o Xbox Game Pass no powodują, że w tym momencie to, to jest naj, najatrakcyjniejsza oferta dla graczy w ogóle jeśli ktoś chciałby po prostu e, kupić to, nie wiem, Xboxa One S można kupić, no nie wiem, za, za 1000 zł. Subskrypcja chyba w promocji. No dokładnie, 600 zł. Jak ktoś by chciał nawet używanego Xboxa takiego starszego kupić, to właściwie to jest, to jest, nie wiem, spokojnie, na, gdzieś na jakiejś aukcji internetowej za 500 można kupić, ale to jest. To jest niesamowite. To jest, to jest to, co robi Netflix, tylko po prostu z gami. Zastanawialiśmy się dawno, dawno temu, jakby to wyglądało, czy to się opłaca, czy można za takie małe pieniądze, no bo widzieliśmy, że większość na przykład yy, takich prognoz no opierała się na tym, żeby to wszystko się opłacało, żeby w, w tym systemie były, w ogóle w systemie subskrypcji, jeśli chodzi o gry, były nowe gry, to taka subskrypcja musiałaby kosztować, nie wiem, 60 dolarów yy, miesięcznie, czy gdzieś taki ekw ekwiwalent jednej gry. Ale okazuje się, że oni zeszli naprawdę do niskiego poziomu. Że 40 zł wystarczy. Tak. A jeszcze, jeśli chcesz kupić właśnie w tych promocjach, to jeszcze mniej. Nie? I to jest niesamowite, bo to, że nowe gry Microsoftu się pojawiają, to jest, to jest ok, Ale jedną chyba z informacji, jaka nam się pojawiła, to było to, że ta, ta, ta, ta gra izometryczna właśnie, takie ala la XCOM, jak ona się nazywa, Mutant Year Zero chyba. Mhm, Ale... Tak. Ona też się pojawi w Game Passie w dniu premiery. Ta premiera tak. chyba jakoś jest niedługo. Grudzień, czwarty grudzień. Natomiast y, właśnie y, ja nie doczytałem się, że ona pojawi się w Game Passie w dniu premiery. Bo w prasówce y, były dwie informacje. Była informacja na temat gier, które pojawią się w Game Passie. I to właśnie było Mutant Year Zero, to był tam Void Bastards, mhm. to było Ori jedno i drugie, Hell, Babci Black, się tak teraz one. pojawi, ta... czy już się Babci, pojawiło? tak. Ale oprócz tego była również informacja e, oddzielna, na przykład dotycząca właśnie Ori, że Ori w dniu premiery będzie dostępna w Game Passie. I teraz ja zastanawiam się, czy to oznacza, że Mutant Year Zero będzie w dniu premiery dostępne, czy po jakimś okresie czasu dopiero. I Tak samo Void Bastards, które zostało zapowiedziane przy okazji. Nie zdziwię się, jeśli chodzi o, o... znaczy, Nie zdziwię się, jeśli rzeczywiście gdzieś tam w jakiejś w takim disclaimerze, w jakimś takim okaże się, że tak, będzie w Game Passie, ale nie w dniu premiery, tylko jakoś krótko po premierze, albo nie wiem, parę miesięcy po premierze, yy, bo, bo tak, bo, bo w grudniu to, to jest właśnie to, co powiedziałeś, że Ori, Hellblade chyba, Sinua Sacrifice, i, i yy, no właśnie nie bo nie, nie, mog nie mam, nie mam, nie mam są informacji, teraz właśnie próbuję gdzieś coś znaleźć ale ale, ale, ale faktycznie. Tak, ta gra o. się wydawało, że na ja to koniu. widziałem na Facebooku. U, u, u, Dwuwymiarowa dwu dwu gra o jeżdżeniu na koniu, gdzie jesteś królem czy tam królową, gdzie budujesz sobie taki rogali. E, kingdom ki the Crown? Kingdom, kingdom tak. Czy tam. Kojarzysz, tak? Że tak, to, znaczy kojarzę tytuł. Kingdom the Crown, tak. Tak, tak, tak, tak, tak. tak. Mhm. No, też... e, to to będzie: Hellblade, Ori e, pierwsze i Kingdom w grudniu. mhm. Mh. No to jest, to jest ciekawe, no, z, z rzeczy, które już właściwie tak, e, no wiemy, że będzie, ale m, m, m, tak naprawdę cały czas tą premierę przesuwają, czyli znowu pokazywali chyba coś związanego z Crackdown 3. Mhm. I, no mam nadzieję, że się... No i premiera, czy znaczy, ta, ta premiera już taka twarda się pojawiła, że luty. No ale wiesz jak to jest. Przyjdzie luty, a się okazuje, że przesuwamy znowu, no? bo zawsze mamy jakiś powód. No i pokazali ten pierwszy. multiplayer gameplay z wykorzystaniem yy, mocy chmury. chmury tak. tak, tak budynki się wszystko pionowo. No, znaczy na pewno na pewno zagram w Crackdown 3. Yy, ja lubiłem tą taką przyjemną rozwałkę. Ja spędziłem dziesiątki godzin z, z pierwszym Crackdownem. Yy, nawet chciałem, że mógł gdzieś na płycie, no nie, ale tak jak pojawiła się ta promocja, że podobno można za darmo teraz właśnie Crackdowna pierwszego Ściągnąć ze sklepu z marketplace'a. No, ale oczywiście... Ogóle, przepraszam, to jeszcze kiedy... odnośnie Game Passa, to, to yy, warto też wspomnieć o tym, że on aktualnie jest dostępny w bardzo atrakcyjnej cenie. To znaczy, pół roku jest do kupienia za jakieś 80, tam chyba 7 zł, czy 80, około 80 zł. No właśnie, to jest to. Co więcej, to jest chyba promocja, która się stakuje tak jak stakowały się te kody z, z, z, z CD Action no. byli ludzie, którzy po prostu znaczy ja, ja nie wiem, kto tam w tym CD Action planuje te takie niesamowite rzeczy, ale ja pamiętam jak, <śpira> jakiś czas temu znaczy to mógł być lata temu były jakieś właśnie chyba zdrapki czy jakaś jakieś wirtualna waluta do, do World of Tanks i też schodziło CD Action na pniu. No teraz te kody były. I przecież no, nawet na, nasi znajomi no nie, kupowali po prostu na, na kilogramy tych CD Action. I, I to wszystko działa, funkcjonuje. Ja przyznam, właśnie ze słuchaczy też miałem ten kod i działał. Potestowałem Game Passa. Fajna sprawa, ale wtedy nie znalazłem jeszcze takich, takiego powodu, żeby, żeby kontynuować subskrypcję. Ale w tym momencie właśnie, jak widzę, co jest, co jest w ofercie, to, to zdecydowanie uważam, że, e, że można spokojnie sobie anulować subskrypcję. Można Nintendo, bo tam grosze niby kosztuje, ale też można sobie spokojnie anulujcie subskrypcję na Nintendo. Podziękujcie PlayStation Plus. Game, e, znaczy, W tym momencie moi, moim zdaniem e, Xbox Game Pass to jest, to jest ten Netflix. Mhm. Że jeśli, mhm. jeśli mamy czas tylko na jedną usługę, nie, nie, nie mamy czasu na Show Max'y, HBO Go. Amazon Prime, no to no Netflix no, sprawdza się najlepiej. Tym, tym Czy ja, ja, tam. ja najbardziej mnie zastanawia to, że nie jeden Xbox Game Pass na rynku jest, tylko widowcy też w to się pchają, co oznacza, że tam muszą być pieniądze, w sensie takie y, sensowne pieniądze, może na tyle sensowne, znaczy, Microsoft ma pieniądze, żeby je palić, no nie, i ja zawsze mówiłem tak, że Microsoft tak gdzieś okopał, Zaczął się bawić w te peryferia, akcesoria, kolorowe pady. No, masz Microsoft tak, ale masz usługę od Electronic Arts, która się nazywa Origin Premier Access. O, który tego nie tej dostęp. Premier Access. No tak, to się przy okazji chyba trzy zostało zapowiedziane. i już w przypadku Battlefieldów teraz to, to działało. Eee, usługa, która kosztuje 60 zł miesięcznie i daje tobie dostęp analogicznie do Game Passa, po pierwsze do tego, do samego w sobie Odgin Excessu, który tak. tam był, z tym Voltem, nie Voltem i te wszystkie kultury mhm. które to są, plus z automatu do wszystkich premier. Czyli tak. za, jeżeli chciałbyś sprawić sobie Battlefielda piątego przysłowego kampanię single player, tylko i wyłącznie będziesz wiedział, że nie masz zamiaru grać w multi, to zamiast wydawania 220 zł, czy tam ile ona kosztuje, płacisz 60 i masz ją przez okres miesiąca w, pełni, w pełnej wersji dostępny. No to jest duże ryzyko dla, dla, dla wydawców, ale szczerze mówiąc subskrypcja, znaczy taki model subskrypcji nie zarabia się na tych ludziach, którzy naprawdę dużo kupują i tak dalej, tylko zarabia się na tych zapominalskich. Na tych, którzy nie mają czasu. Na tych, co wiedzą, że mają subskrypcję na to, na to, na to, ale nie mogą z tego korzystać i, i nigdy nie kupiliby tyle gier, ale gdzieś tam w jakiejś promocji kiedyś kupi... Bo ja tak miałem przez, przez wiele, wiele lat może lat to nie, ale, ale przez długie czasu, przynajmniej przez dwa lata albo i więcej, miałem ten Amazon Prime. Odpłatnie od samego początku, jak on się pojawił tutaj. I ja parę rzeczy oglądałem i powiedzmy, nie uważam Amazon Prime za stracone, ale były całe miesiące. Dwa, trzy miesiące, że nawet nie włączałem, nie na stronę, a płaciłem. I, I w przypadku, gdyby to była, wiesz, gra, no to po prostu bym przez trzy miesiące jakieś żadnej gry nie kupił, tylko właśnie kolejnego kolejnego miesiąca po prostu za pełną cenę jakiś, jakiś tytuł, który mi pasuje, nie? No właśnie, to jest to, że yy, gdyby tak wszyscy przeszli subskrypcję, znaczy, model wiesz, subskrypcji, usługi, to mogłoby być ciekawe, ale z drugiej strony... Wydaje czy... mi się, że podstawą tych usług, i modelu biznesowego jest to, że kiedy wykupisz ją z jakiegoś konkretnego powodu, to potem zapominasz, żeby ją w tej części. No ten, w tak. momencie, w którym wykupiłeś ją na miesiąc po to, żeby zagrać w Waterfield, to potem nagle się okaże, że już minęły 4 miesiące i ty już zapłaciłeś, wiesz. Ale przecież na, na pewno, na pewno yy, słyszałeś nieraz od, od wielu osób, które zachłysnęły się na przykład Origin Accessem na początku. Bo to jest właśnie tak z Game Passem, że wchodzisz w ten system i tam jest naprawdę dużo fajnych gier. Ale później jest tak, że, że no, w pewnym czasie już wszystko widziałeś, albo większość gry, gier, które chciałeś zagrać, już grałeś wcześniej i nagle okazuje się, że przez kolejne miesiące tak naprawdę nie korzystasz z tego. I też właśnie trzeba, trzeba tak. nabrać Dlatego no, ja jestem ciekawy właśnie czy, czy ta, ta origin premiere tak to się nazywa. Mhm. Czy tam origin będzie Premier. czy tam co miesiąc będzie coś co jakby będzie uzasadniało to, żebyś tą subskrypcję nadal trzymał, no, żeby to nie było tak, że na przykład no, odpalam subskrypcję tylko wtedy, kiedy na przykład wychodzi taki tytuł jak nie wiem, kiedy wyjdzie Anthem, to tak, odpalę sobie subskrypcję, pogram, nagram się, anuluję subskrypcję. Wychodzi Battlefield kolejny, pogram Dużo mnie to taniej będzie kosztowało dzięki subskrypcji, ale znudzę się, anuluję subskrypcję. I, i, znaczy, wiesz, i... Pytanie, pytanie brzmi, yy, a czemu miałbyś tak nie robić? W sensie, jeżeli z jakiegoś powodu to jest opłacalny biznes dla, dla, dla EA. Widzisz, bo, bo na przykład mm, usługi kinowe, gdzie też możesz mieć kartę nielibitowanego dostępu, one zakładają, że musisz podpisać umowę na rok z nami. I wtedy nie ma opcji takiej, że wiesz, że, że o, teraz będę miał miesiąc wakacji, więc będę miał dużo wolnego czasu, żeby chodzić do kina, to sobie wykupię za 30 zł, czy tam za 40 zł abonament i będę teraz codziennie w kinie. Nie, nie. Podpisujesz na miesiąc, na, na rok zobowiązanie i musisz wiesz, pamiętać o tym albo tak sobie budować dzień, żeby tę kartę wykorzystywać. W przypadku usług VOD, wszystkich Netflixów, tych tam Prime'ów czy innego HBO, czy właśnie jakiegoś ten Game Passa, czy, czy przecież Discord uruchomił też usługę subskrypcyjną na tej samej zasadzie. W ogóle. Sklep z grami uruchomili. Humble, nie Humble Monthly, tylko jakiś tam inny. Jest też serwis, gdzie, gdzie już nie pamiętam, jak się nazywał. Na Twitch Prime jeszcze jedno. Na Twitch Prime coś, coś znaczy, bo. Czy Twitch rozdaje na zasadzie i... tak jak tak. właśnie Humble Monthly, czy, czy. Ale jest jeszcze jakaś usługa, która też polega na tym, że płacisz abonament w wysokości tam niewielkich pieniążków i masz dostęp do obszernej bazy danych, znaczy bazy gier, których sobie ściągasz, grasz i tak dalej. E... I A to jakaś jeżeli. Starsza, tak? Nie, nie, to, to jakoś w przeciągu miesiąca, czy dwóch Aha. miesięcy ostatnio to, to, to się zostało uruchomione. I teraz tak, jeżeli chciałbyś być abonentem wszystkich tych usług, to po pierwsze kosztowałoby to krocie, po drugie byłoby to absolutnie bez sensu, bo i tak nie bez czasu nagranie no, no w te dokładnie. wszystkie rzeczy, które cię interesują. Natomiast bycie, bo, bo, bo to jest dyskusja, która teraz często się pojawia, za każdym razem jak gdzieś pojawia się news na temat Disney+, Plus. O no nie, tak. kolejny abonament, bez sensu, na co, po co, ja nie będę miał pieniędzy, to tamto. Nie, nie, bądź świadomym konsumentem i wybieraj sobie w danym miesiącu to, co chcesz oglądać, jeżeli w danym miesiącu Netflix ma premierę, które cię interesują to wykupujesz abonament miesięczny na Netflixa. Netflix kończy się ten miesiąc, anulujesz i przerzucasz się na przykład na HBO i oglądasz sobie rzeczy, które cię interesują tak. na HBO. Bo tak. największą zaletą tych wszystkich serwisów jest to, że tam jest miesięczny okres y, abonentu albo abonamentu. Tak? Miesięczny prostu sypialni. Nikt Cię nie zmusza do tego, żebyś podpisał umowę na rok, pół roku, cokolwiek. Korzystasz miesiąc, teraz wszystko kosztuje. Tylko tutaj uwagi. trzeba być bardzo zorganizowany, systematycznym i się pilnować. No tak, tak, tak. I to, tak jest, to jest ta kwestia. K komu usługa sama się nie przedłużyła, bo zapomniałbym nie? nie zapomniał, wyłączyć, niech pierwszy rzuci kamieniem, tak? No, ja, ja dopiero się, wiesz, jakby obudziłem z, ty, z tym Prime'em, jak mi zaczęło właśnie, bo to jest tak, że to jest takie wszystko fajne, sympatyczne, dopóki to jest w promocji, dopóki to kosztuje grosze i tak dalej. Ja na przykład. Yy, yy, no, mam już ten abonament Netflixa od dłuższego czasu, lata, no nie? już nie pamiętam jak długo, ale za każdym razem, jak nie zwiększają, tą, o to, o to jedno euro, to dwa euro, no nie? To, to, to, to, to zawsze to jednak boli, bo, bo czuję, że, że nie wykorzystuję tego. I naprawdę yy, ostatnio mi bardzo ciężko znaleźć czas i, i właściwie to jest tak, że postanowiłem, że jednak no, będę musiał oglądać te seriale w każdej możliwej sytuacji, kiedy na przykład, nie wiem, jestem w drodze do pracy, no to poradno na telefonie albo coś, że jakby Odszedłem od tego takiego wygodnego oglądania rzeczy, znaczy, bo jest przechodzisz za dużo. w mój tryb oglądania, tak? Tak, ale to po prostu jest za dużo i ja kiedyś yy, już zauważyłem y, tę przypadłość i teraz chyba ona jest zdiagnozowana i pewnie ma jakąś taką nazwę konkretną, że włączam sobie, odpalam sobie Netflixa i tak naprawdę dużo czasu tracę, które bym poświęcić na oglądanie, tylko o, to bym obejrzał, dodaję sobie do listy, to bym obejrzał, dodaję sobie do listy i później jak już oglądam coś, to mi tego czas naprawdę na oglądanie mało zajmuje. Później się okazuje, że połowa z tych swoich rzeczy, które sobie odznaczyłeś na liście już nie ma, bo jest zlikwidowane na przykład chciałem y, rejadonowana, niestety rejadonowana nie ma. Jak to? Jest pięć sezonów. Na Netflixie polskim. Tak, Aha, Właśnie, no i to jest, to jest to. Czyli polski Netflix nie taki najgorszy, tak? No nie, no zawsze byłem ja y, zdania, że polski Netflix jest dużo lepszy od, od tego, no ale niestety no, problem jest właśnie z tym, że czas, czas, czas. Nie? I, i, I tak myślę. To, jest, to jest dobry pomysł. Ja na przykład yy, tak będę robił z Prime'em, że jak wyjdzie na przykład nowy sezon Boscha, to absolutnie wykupuję subskrypcję ponownie oglądam. Yy, teraz, jak tylko znajdę czas na, na człowieka z Wysokiego Zamku, to samo. Ale jaki jest problem z tym, że, że coraz więcej rzuca się na ten tort. Tej, tej subskrypcji, tego, tego, tego, no bo coraz więcej studiów, wydawców ma niesamowitą bazę. E, naprawdę. No, mają jeszcze filmów, których, które mogliby wydać, ale nie wydają, no bo może trzeba by je zrekonstruować cyfrowo i tak dalej. Klasyk, to, to byłoby dla mnie ciekawe, gdyby na przykład Disney e, miał, miał jakąś taką inną ofertę, oprócz tego, że powiedzmy, te wszystkie najnowsze filmy, prawda, z, z, z, z MCU, z, z Gwiezdnych Wojen, że one się tam nie, nie, nie, jakby. Jakby się okazało, że mają coś więcej w ofercie, ale to się zamienia trochę w, w telewizji kablową. Kiedy ten rachunek za telewizji kablową rus, rus, rus, bo miałeś coraz więcej tych pakietów, tak, że coraz więcej programów. I do tego pakiet filmowy, sportowy, nie? dziecięcy, tak, tak, tak. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, zobaczymy, jak będzie wyglądał ten Disney e, Plus. Tak co ma się nazywać, czy Disney? Tak, tak, Disney Plus. No i wiesz, no. Może się okazać, że będzie trzeba wykupić tą subskrypcję na Disney Plus, bo jak się ten ma Mandalorian, czy Mangalorian, czy jakby tam... No, no, czego to tam ma się nie pojawić, słuchaj? Przecież hu, hu ha. Nie, no mają. No, to, czego Disney nie ma? No, to Disney jest w największą korporacją taką w, zajmującą się filmami, serialami, w ogóle komiksami na, na świecie, więc oni po prostu mogą, gdyby oni tylko całą swoją bibliotekę wydali, no to mogłoby się okazać, że nie mają więcej właśnie filmów niż, niż Netflix. Najpierw mógłby zejść do podziemia, i wtedy na przykład, nie zająć się kinem kampowym albo coś w tym stylu, nie? To co wydaje na przykład... Nie, nie, nie wiem, czy to czy w ogóle coś czytałeś o tych... o ten Disney+, Plus, bo tam ja widziałem informacje, które były dosyć oryginalne i, i zaskakujące, że to będzie w ogóle podzielone na podkanały, tak jakby. Że będziesz no. miał oddzielną subskrypcję na Disney, oddzielną subskrypcję na Marvela, oddzielną subskrypcję na Gwiezdne Wojny, oddzielną na Pixara i na National Geographic. Jeśli, jeśli się okaże, że każda z tej subskrypcji będzie kosztowała dolara i dopiero, powiedzmy, komplet będzie kosztował 10 dolarów, to, to okej, okay, to jestem happy. Ale jak się okaże, że każda będzie kosztowała, nie wiem, 5 dolarów, to znaczy ja to, to jest kabluska, strzelam, że... normalnie. Ja strzelam, że to będzie właśnie raczej tak, że jeżeli ich jest 5, to każda z nich będzie kosztowała 5 dolarów, a komplet będzie kosztował 20 dolarów, tak? Czy, tam... Czy może nie konkretnie takie kwoty, bo oni też mówili, że mają być tanie. Te... Oni tam padło hasło, że ten abonament ma być niższy niż na Twitch'u. Za wiesz, ciężko sobie, mi z, z jakiś też z pełną świadomością wspierać ludzi, którzy wydali taki film jak Last Jedi, nie? Ostatni hmm. Jedi, więc <laughs> jeśli te pieniądze, które miałby nawet taka mała cegiełka miałaby przysłużyć kolejnemu filmowi, który by... To już nawet nie chodzi o spu niszczenie spuścizny, bo już wiemy, że oni zniszczyli tę spuściznę, kiedy, kiedy postanowili zrobić nowy kanon. Okej, okay, no ale mieli do tego prawo, no w końcu wiesz, kto bogatemu zabroni, no, no, kto Ridley'emu, Scottowi mógłby zabronić Zrobienie filmu Obcy Przymierze, który po prostu wywróci uniwersum obcego do gór No nikt. Tutaj mamy właśnie no, kwestię taką, że to już nie tylko chodzi o, o wywrócenie właśnie tego kanonu, ale też wiesz zasad logiki, fizyki, w ogóle pogrzebanie całego... To, w jaki sposób trzeba wiesz, to, co się wydarzyło właśnie w ostatnim Jedi, to jakoś to podpiąć, wytłumaczyć to, jakiś, szukać jakiejś logiki. No nie? To, to, to tego wszystkie albumy sprzedawane w Biedronce, no nie? właśnie dodawane do, do Gwiezdnych Wojen nie będą w stanie naprawić, więc to może być ciężko, no ale no, zobaczymy, no nie wiem, no, subskrypcja jest przyszłością, no, w tym momencie jak się okaże, że właśnie, znaczy to jest akurat takie na wejście tej totalnej cyfrowej dystrybucji, tego always on i tak dalej, bo baliśmy się tego jako kolekcjonerzy, przynajmniej jako kolekcjoner e, gier, przynajmniej z poprzedniej generacji, z tą generacją jest różnie, no zawsze chciałem mieć tą taką możliwość Odpalania tej mojej konsoli za 20 lat, kiedy już będę starszym człowiekiem, wnuki, niewnuki i tak dalej na, na kolanach, i będę pokazywał, widzisz, tak wyglądały kiedyś gry. Nie. A ja nie tak spojrzą na to Red Dead Redemption 2 i prostu, ale jak to kanciaście wyglądało po prostu jakie nienaturalne ruchy. I w ogóle jakieś prawie zero interakcji z postaciami tej ludźmi. zobacz. To jest, to jest gra. Zobacz, zobacz, dziadku, ja tutaj gram w Westworld 2077 i to jest gra, w którą właśnie... Nie, nie... zobacz, dziadku, ja tutaj gram w Fortnite i nic nie. No, Ale to jest... Zawsze mi się podobają te memy takie, które oczywiście no, nie mają wiele takiego wspólnego tam z, z logiką, ale z rzeczywistością trochę tak. Nie? Tak zwany PC Gaming w 2007 roku to był Crysis. I Nie było wtedy takich komputerów, które by odpalały Crisisa w najwyższych ustawieniach, ale jak ktoś tam na przykład, nie wiem, przestał liczyć tam te cząstki Higgsa i, i odłączył <głos <Według> <głos <Well> <głos> na chwilę jakiś akcelerator i mu ta moc została do wykorzystania do czegoś innego, to sobie mógł odpalić kryzys na najwyższych ustawieniach. I to była gra, która robiła niesamowite wrażenie. A teraz faktycznie, no, masz, masz Fortnite, ale <głos> z drugiej strony, no, przecież nie, nie porównujemy dwóch skrajnych gier. To można powiedzieć, no, po weź Tetris'a i, i jakąś inną grę. Nie, tam no Tetris o, słuchaj, teraz się pojawił jest efekt no który zbiera takie oceny, że ho, ho. No jak myślisz, że następna generacja y, konsol y, będzie w ogóle w jakikolwiek sposób fizyczna? Czy, czy, czy... Tak, tak, to bardzo będzie fizyczna. Tu się myślę, że nic nie zmieni. No bo pytanie ja, myślę, myśli... że, ja myślę, że wiesz, bo, bo y, niedługo już minęło ja pięć lat od premiery y, tej generacji. Don't, don't, don't. Więc czas zacząć się powoli rozglądać za kolejną. No, już się przebokuje ja o nowych. O do 2000... 2020 to jest raczej już pewne. Tak. Jakieś Wręcz... patenty śmieszne, nie wiem, zawsze jak widzę te patenty, które gdzieś wyciekają albo ktoś odkryje nowy kontroler z tego, widziałeś tego nowego DualShocka 5, mm, czy, czy coś tam tak. Nie, tak do PlayStation. to są, wiesz, Wygląda po prostu jakiś koszmar y, prosto z, z kraju środka, kęcia wiadomo, że to jest schemat, nie? Ale tam było coś takiego, że na przykład, nie wiem, ktoś tam się w ogóle na tym schemacie do, dopatrzył ekranu dotykowego. Uff, ja go nie widziałem, no ale okej, okay, dobrze, to król jest nagi, trudno. Te ekrany, które z Vity wy wymontowali, wmontowali w szłaki czwarte, to dalej się tam walają, gdzieś muszą znaleźć zastosowanie. Tak, tak. Ale w ogóle w środku krzyżaka jakaś kulka, czy kropka była. Po co, na co, to jak to Myślę działa? Może touchpad, słuchaj, zamiast myszki. Nie, ale nie. Powiem też, ale w BMA. tak, wiem o co się chodzi, chodzi ci o, o ten... Ja nie w mam żadnego pojęcia, jak to była prawdziwa nazwa tego, ja znałem tylko nazwę potoczną. Nie, no pamiętam, jak to no taki grzybek był czerwony na środku no, tak, tak, właśnie tak, tak, tak, w, w Lenovo laptopach teraz jest. Nie, to, to, to, taki, to jest taka tradycja, nie wiem, to, to, znaczy, to, to, to nadal działa, no nie można tego używać, no, ale, nie wiem, no to jest. Ciekawe czasy nas czekają. No na razie przeżywamy jeden z najlepszych lat, roków w branży, w branży się od tyłu. Tyle dobrych tytułów ostatnio wypadło, że, w Fadorze już praktycznie zapomniałem, co było na początku roku, nie? Przecież na początku no, roku y God of War y były i... Game, game Awards, nomination się stały, były. No Geof już tam już, ten, tak, już wystawił. Geof już jak już pewnie jedzie tam, z nowym zwiastunem The Stranding. No nie, właśnie... <laughs> no, ja no, się no, trochę ten kręci się tam wokół, no nie? Jeff tam do, do Hideo, no Hidamonow. To, to miał być Jeff's. ten rok, no nie? Że to ta twoja gra miała być. Tutaj, nie? A znowu, znaczy nasz. Nie, jest nominowany? Fallout 76? E, a nie wiem nawet, czy w jakiej kategorii, bo ja tylko zerknąłem na, to, na te najgłówniejsze kategorie. Bo. bo, bo z... Nie dziwiłem się, jakby było, no nie, ale ja to. Wiadomo, że to jest taki. Zastanawiam się, czy na przykład jak. Znaczy, ja mam że po razie w... mam ogromny problem z nominacjami do tej najgłówniejszej nagrody z głównych. I mam problem, znaczy ja absolutnie rozumiem skąd ta gra się tam wzięła i, i, i rozumiem, czemu tam jest, natomiast wewnętrznie jest dla mnie lekki absurd. Chodzi konkretnie, bo, bo może, jeżeli ktoś znaczy skłaczy, nie wie, to mm, mówimy o nagrodzie gra roku mm -hmm. i w nominacjach jest Assassin's Creed Odyssey, jest God of War, jest Spider-Man, jest Red Dead Redemption 2, oczywiście, jest Monster Hunter World i gra, która wzbudza moje, powiedziałbym. W poczucie zmieszania, czyli celest. A to celest, to co to jest? Co to, jest to jest taki indyk w pixelarcie oczywiście, jak żeby inaczej, platformówka dwuwymiarowa, e, która jest z początku tego roku, która pojawiła się na Steamie, pojawiła się na Switchu, chyba też na pozostałych konsolach w końcu. Mm -hmm. I ja wiem, że to jest gra, w którą taka dosyć hardkorowa platformówka patrząc po gameplayach, i zdaję sobie sprawę z tego, że wszyscy ludzie, którzy w nim grali, byli nią zachwyceni. Nawet ja kilkukrotnie widziałem od osób, które już grały w Red Dead mówię, że nie, Celesto to jest moja gra roku i w ogóle. Ale mój problem jest taki, że dziwnie mi się patrzy na nominację do prestiżowej nagrody Gry roku, gdzie stawiasz obok siebie tytuł zrobiony, wiesz, nakładem Miliardów, czy tam prawie miliarda dolarów, tak jak Reddit Redemption 2, robiony przez setki osób przez kilkanaście miesięcy, czy tam parę lat wręcz z grą zrobioną przez kilka osób na krzyż. Ale wiesz, ja, ja bym powiedział, że tak, że jeśli nie, ale wyobraź sobie Celest wygrało, to by znaczyło, roku. że to jest jakiś szok. Nie? Nie, ale... No, ale wyobraź sobie, że Oscary tak naprawdę... i film roku i nominowany jest jakiś tam wiesz, afgański dramat czarno-biały kręcony iPhone'em. Znaczy, no jest na to specjalna kategoria. No, nie? no, no to... właśnie jak najbardziej nie mam problemu, żeby Celest wygrał. Kategoria z... najlepszy film Pręcony czarno-białym iPhone'em. Tak. Tak. Ale nie, ale jak, jak patrzę na, na, na, na to, to, to jest taki trochę e, Virtuous Signaling, czyli pamiętamy też o tych małych grach, pamiętamy o tych studiach. To niech mają w, swoje kategorie, a nie no. się wpychają. No. A... Oczywiście inna sprawa jest taka, że jak zacząłem się nad tym zastanawiać, to w sumie nie miałbym tytułu, którą mógłbym postawić do tej, do tej tak. grupy. tak bez... Nawet ten Monster Hunter World mi się wydaje, że tam jest trochę na siłę, chociaż ja wiem, że on odniósł sukces. Ja nie mam swojej bardzo dużym, roku, sukces. tak naprawdę. Dlatego, że Ale zbyt jak wiele jest, gier mi się podobało. Nie ma Detroit. Nie, nie ma, Zbyt wiele gier mi się w tym roku podobało, i ja tak naprawdę stręciłem ten, ten mój krytycyzm, bo musiałbym, żeby, żeby wybrać grę roku, musiałbym wyeliminować inne. I, i no, nie grałem w Red Dead Redemption 2. I być może to mnie ratuje przed, przed tym, żebym powiedział po prostu, że bezapelacyjnie Red Dead Redemption 2 powinno wygrać. No I... Ja nie grałem w Red Dead Redemption 2, ale bez zaproszenia nie grając w Red Dead Redemption 2, co pewnie by się stało przed końcem roku i wtedy być może zmienię. Jak będziemy, wiesz, przydzielali Game World, Tak, Game tak tak, tak, tak. to może do tego, do tego czasu jednak odkryję ten geniusz Red Dead Redemption 2. Natomiast na tym etapie to dla mnie Assassin jest absolutnie moją grą roku, w którą poświęciłem no właśnie... masę czasu. Wybornie Mierze, się robiłem. Nie że tak tam szpieguje i tak dalej. Stokuje na, na tym, porównuje sobie pucharki, aciwki z tobą na tym. Ale czy ty przypadkiem, Piotrze, nie stalakowałeś tej gry, albo nie brakuje ci jakichś Nie, nie, tak nie. Brakuje mi dwóch czy trzech pucharków. Znaczy, jak rano na Xboxie, czyli achievementów. Brakuje Mąż mi ponad tego, że... 100 bite godzin na, na liczniku. Znaczy, licznik gry sam w sobie, w sensie ten, który jest in-game'owy, pokazuje mi 86, Natomiast on nie bierze pod uwagę śmierci jakichkolwiek, A, więc właśnie. jeżeli faktycznie Xbox mi wyliczył, że to jest ponad 100 godzin, to jest to bardzo prawdopodobie, że to jest tak. ponad 100 godzin. Brakuje mi chyba tam dwóch czy trzech achievementów, ale ja nie grałem pod achievementy, więc po prostu z ciekawości sobie zerknąłem aha. na listę potem. Znaczy, nie e, wiem, I dzisiaj jak się udało patch w ogóle... się pojawił. Level cap 70 poziom. Nowe questiki, wow. więc już zacieram rączki, żeby wrócić. Znaczy, ja na pewno do, teraz do Odyssey będę sobie właśnie wracał już na spokojnie. Tak jak przez, przez wiele, wiele miesięcy wracałem do Wildlands. Bo moim zdaniem Wildlands to jest jedna z tych... Znaczy, ciężko powiedzieć, że nie doceniono, bo wiele osób, które, które później zasmakowało Wildlands, poznało no, na jej tak, poznało Nadal uważam Wildlands. Mimo, że grałem w Assassin's do Odyssey, mimo, że widziałem też fragmenty filmów, bo sam niestety nie grałem, Red Dead Redemption 2. uważam, że Wildlands ma najpiękniejsze krajobrazy, najpiękniejsze w ogóle, yy, yy, yy, yy, yy, yy, najlepiej zrobiony, otwarty świat yy, tak w, całościowo. Wiadomo, że jak wejdziesz do, do takiego miasteczka nie, w tej Boliwii, to ono nie jest w takim stopniu oddane jak miasteczko w, w Red Dead Redemption. Że nie ma tego detalu, że te postacie są yy, jak roboty bardziej niż, niż jak, jak, jak, jak ktoś, z kim możesz wejść w jakąś głębszą interakcję ale całościowo to po prostu ja uwielbiałem czasami po prostu sobie gdzieś wejść wysoko i, i podziwiać krajobrazy, przejść z, z jakichś zalesionych, jakiejś dżungli w ogóle tropikalnej do, do jakiegoś nie, nie, do jakiś obszar pustyni. Właśnie będę sobie teraz w, w Odyssey grał tak dla przyjemności z doskoku. Wiele miejsc mam jeszcze nieodkrytych, ale były takie główne wątki, które chciałem skończyć, że wiadomo ten wątek rodzinny i ten wią, wątek a kwadrat, B kwadrat, C kwadrat, nie? Mm -hmm. I to, to no jakaś jeszcze chciałem zobaczyć. Wątek, yy, czcicieli. W tak. Czcicieli, yy, tak. I się, jak on się skończy, niemniej yy, tam jeszcze troszeczkę brakuje, no nie? Tam jestem, yy, no, dwa poziomy poniżej yy, tego 50 poziomu i teraz jak zwiększy go do 70, to za zastanawiam się, czy na przykład yy, pojawia się więcej tych czcicieli do, do, do zajęcia i... i yy, no to jest jestem ciekawy w ogóle, bo, bo wiadomo, że gra jest sprzedawana z sezon pasem i ten sezon pas nie jest tylko po to, żeby sobie pograł w Assassin's Creed 3 tam w, w, nie wiem, na początku przyszłego roku, tylko... Marzec. Tak, tylko będą właśnie dodatki. Znaczy będą dwa duże dlc fabularne, właściwie, bo to jest zabawne, bo yy, ja widziałem te dlc jak było ogłoszone już przed premierem gry, bo oni oczywiście powiedzieli, natomiast dopiero grając w grę skojarzyłem, że faktycznie to ta nazwa, która tam się pojawia, to nie był przypadek. Aha. Bo to, właśnie to, o czym powiedziałeś, jak kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat i to, gdzie to się dzieje, to właśnie z tym będzie związany jeden cały... O, jak ja bardzo chciałbym. I jakby się okazało, że możemy tam wejść. Tak, tak. No, czyli to jest tak, o. że jeden, jeden DLC się nazywa... Najpierw będzie dziedzictwo pierwszego ostrza. The Legacy of First Blade i tam na obrazku mieliśmy magiczne, wiesz, już wysuwane ostrze asasynskie i jakiegoś typa, który wyglądał niczym etio, ale wiadomo, że to nie mógł być etio. No, no, no. A drugie, drugi DLC to właśnie jest Losy i tutaj to tajemnicze miejsce. Nawet jeśli jest nazwa, to nie zdradzimy, bo my jesteśmy tak, tacy tak. porządni ludzie, nie będziemy pisać wam zabawy. To jest ciekawe, no ale no, widzisz, no, no. w ogóle ciekawostka jest taka jeszcze, że te, te, yy, to, ten jeden DLC do Persji ma zabrać. Ten, yy, ten, ten pierwszy. Będziemy walczyć z serkesem. Czyli ktoś wie, może się cofniemy w czasie i będziemy jako... Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Co to ja, ja, się ja cały bądźmiał. czas y, liczę, że pojawi się dodatek Discovery, że będzie można z przewodnikiem pozwiedać, bo to byłby fajny motyw, bo ja na przykład jeśli chodzi o Origins, ja tylko troszeczkę tego Discovery spróbowałem, bo ja jeszcze nie przyszedłem gry wtedy i, i, i nadal nie przeszedłem, Bo jakie ja miałem problemy, to już też mówiłem w poprzednich odcinkach, że Odyssey ma kilka wątków głównych. Oni nazywają to, to takimi tymi odysejami. Mm. I mm -hmm. one są bardzo łatwe. Znaczy, no wiesz konkretnie, co masz robić. I to jest wszystko tak fajnie pogrupowane, że nigdy nie tracisz wątku także że odnalezienie rodziny, tam odbudowanie relacji tam z, z tą i z tą osobą. To jest jakby ten główny cel. Ale wszystko, co robisz, to jest jakoś powiązane. I wiadomo, że pewne kolejne etapy tych głównych one są jakby ograniczone przez to, że mają, powiedzmy, wyższy poziom. Żeby dobić do tego poziomu, to musisz robić też inne różne rzeczy. I to są te pomniejsze questy, które robisz i one są a tyle zamknięte, że znaczy, nie odsuwać się od głównego questu. I też ja nigdy nie miałem problemu, żeby pamiętać, kim ja jestem, po co jestem, co ja robię. A w Origins ja się po prostu gubiłem tam. Na kim się jeszcze dlaczego go zabijam i tak naprawdę wiesz o co tu wszystko chodzi. I tak naprawdę ograniczało się do tego, że po prostu jeździłem z miejsca do miejsca. Podziwiałem fantastyczne rzeczy. Oczywiście piramidy. Uwielbiam piramidy. Byłem tam, odwiedziłem, ale jakby jak już je zobaczyłem, to tak... No, no fajnie, nie? ale czegoś mi brakowało w tym wszystkim. I jakby... Widziałem ten ogrom pracy, które włożyli, ale no niestety nie porwała mnie tam, wiesz, ta fabuła, ale to być może jest moja wina, że, że ona nie była dopasowana do osoby, która nie może grać, tak jak ci maniacy, którzy, wiesz, jak, jakby się, wiesz, już się burzą, no nie, jak to, Red Dead Redemption 2 miałby być na 20 godzin? No nie, wiesz, no wiadomo, że dla takiej osoby, która ma. Też się kiedyś miał 16 lat, słuchaj. Tak, tak, tak, bo że sobie wziąć, wiesz, tydzień wolnego od pracy i grać, nie wiem, 10 godzin dziennie, to, wiesz, no przejdzie w tydzień taką kierkę, nie? dla mnie, no, ja, ja nie wiem, ile przechodziłem e, Odyssey, ale to był bity miesiąc, jak nie więcej. U chyba nawet więcej niż miesiąc, ale powiem ci, że dla mnie to dla mnie to nabrało smaku, bo e, przez to, że to się tak bardzo rozciągnęło w czasie, to dla mnie ta podróż głównego bohatera trwała. Mhm. Więc to, że, to, że on, on, wiesz, tak daleko od domu odjechał i w ogóle ta, taka długa ta jego Odysseja trwała, to dla mnie to też było rozciągnięte w czasie odysaja, więc... No i No Nie, no, fajna, fa bardzo fajna gra i, i... Na pewno Odyssey warto zreślić, ale zataczając koło, znaczy nie, czy koło, szkolwiek, wracając na chwilkę do tego. Figurę geometryczną. O, o, to nie, e, pojawiło się więcej informacji o nominacjach. Ja nie będę wszystkich nominacji oczywiście uh -huh. czytał, bo to jest dużo. Na pewno jak wiesz, będziemy komentować Może widzieje, najbardziej szokująca dla Ciebie nominacja. No to kategoria Best Ongoing Game, czyli, czyli gra, która nadal jest, nie wiem, na wychodzi tak dalej. Destiny 2, ok. Forsaken, nowy dodatek, wiesz, ludzie się cieszą, fajnie, po prostu są w niebo wzięci, okazuje się, że super. No Man's Sky, no tak, no był dodatek Next, gra nadal żyje, fajnie, zmieniło się bardzo dużo rzeczy. Overwatch, trochę już zapomniana gra, trochę już zapomniana. W cieniu, Battle Royale. Rainbow Six Siege, absolutnie, no ta mhm. gra to jest, to jest jakiś fenomen, który po prostu z gry, której nikt nie chciał grać, okazuje się, że to jest jedna z... Yy, z, no, filarów sportu, prawda? Tak, filarów jest dokładnie. No i jest jeden tytuł, który na pewno wygra tą kategorię, mimo że ten ongoing to, to jest taki wiesz, od, od kilku miesięcy jest ongoing, to mhm. naprawdę, czyli Fortnite. Mhm. No, ja rozumiem, że Fortnite to jest ongoing, no bo już o Fortnite to słyszymy od 10 lat, no, nie? I to jest ten wielki projekt pika, który oni zamietli pod dywan, bo się okazało, że w 3 miesiące z, z kilku asetów, które już tam mieli, zrobili po prostu Greg, którą udało się marketingowo i później już oczywiście dzięki temu zrobić coś więcej, nie? ale na początku to tak naprawdę to była to była szybko złożona z rzynka, nie bójmy się tego słowa powiedzieć, z, z, z Plane Unown, no ale no, ale no, cieszmy się, że na przykład D-Try zostało docenione, dostało nominację w Best Game Direction i w Best Nar na Narrative i chyba w Performance w sensie dla aktora. Tak, o proszę, no to jest bardzo ciekawe. No tam Poza tym, no to oczywiście już jest wiele, wiele takich e, kategorii, e, które, które no, mi... ja jestem właśnie bardzo, bardzo ciekawy, jak, e, jak to wszystko się naprawdę okaże, kiedy, kiedy te tytuły już wygrają. Nie? Bo, bo nominacje to zawsze jest tak, że no, co robi tutaj ta gra, a co robi tamta, nie wiadomo. No, nie? Battletech został e, doceniony, Frostpunk został doceniony, co jest ciekawe. Into the Bridge w, w jednej kategorii, Best Strategy Game. więc e, na pewno, ja mam nadzieję, że, że wiele gier, właśnie takich naprawdę niezłych, zostanie, zostanie docenionych. Nie? I, i yy, no. Św... Znaczy, mam nadzieję, że te gier, które są nominowane, to, to nie są nominowane tylko dlatego, że się dobrze sprzedały, ale że gdzieś na przykład yy, warto o nich wspomnieć, bo, bo, bo są naprawdę dobre, mimo że na przykład nie osiągnęły jakiegoś, nie, nie wiem, spektakularnego sukcesu. Bo, bo już o tym na przykład co, to wspomniałeś o Pillars of Eternity 2, nie? Że naprawdę bardzo dobra gra, nie grałem jeszcze, ale wiem, że dobra, ale niestety okazuje się, że no, że nie ma dokiego dużego popytu na nią. I nie wiem, z czego to wynika. Czy wynika z tego, że nie wiem, ona wyszła na gogu i i, i wiesz, jest ten, ten wielki temat, no nie, czy jednak gry bez DRMów e, mają rację bytu, bo i, dla mnie, dla osoby, która po prostu uwielbia Goga jako platformę, ze względu właśnie na ten brak DRM-ów, no, no to jakby mają sens, ale czy dla wydawcy to ma sens? Bo co broni komuś, kto ma jedno konto na Gogu, dzieli się z, z dziesięcioma przyjaciółmi, prawda? Mieć co, jedno konto na osiedlowe czy, na przykład na Gogu. Czy to też nie jest trochę tak, że y, sukces gry jest liczony w y, dziesiątkach tysięcy mhm. czy raczej setkach tysięcy i wręcz milionach egzemplarzy. I to, że jest tam kilka osób, które się dzielą, to tak naprawdę oni i tak by, gdyby się nie dzielili tym, tym kontem, czy tam tym z darem, to i tak by jej nie kupili. No tak. W nie nie rzecz, o tym, o sukcesie to wcale, wcale nie decyduje tych kilka osób, co się dzieli, czy tylko raczej decyduje dużo większe grupy tak. ludzi, którzy wiesz nawet o tym nie pomyślą. Ale to jest też jak w wyborach amerykańskich. Kiedy liczysz te wszystkie głosy, to w niektórych Stanach jest tak 50-50, że liczą się te takie pojedyncze głosy. Każdy głos się liczy. Są osoby, które zawsze kupują, są osoby, które nigdy nie kupują, ale właśnie te, te osoby, które są gdzieś na tej granicy, żeby lepiej było, żeby kupiły nie? I, i, i zawsze to się dodaje. No ale no, nie wiem, no, niedawno pojawiła się informacja, bo nawet z dzisiaj z, i, nie wiem, to jest związane właśnie z tymi takimi e, konferencjami, akcjonariuszy, na, na których czy, czy, czy, czy może zarządu, gdzie, gdzie, gdzie media mogą zadać pytania i, i CD Projekt Red miał niedawno e, tak, tak, taką sesję. No i okazuje się, że na przykład Wojna Krwi, Wiedźmińskie Opowieści, no też trochę poniżej tego, tego spodziewanego wyniku. Mimo, że gra jest odbierana bardzo, bardzo dobrze i właściwie to... Wspaniała jest i, i, I nie wiem, ona się teraz chyba na Steamie pojawiła, tak? Czy już jest na Steamie? Chyba wstępne? ma się pojawić, tak. No. Czy albo się pojawiła, albo się No właśnie nie. i pytanie jest to, czy, czy ludzie na przykład czekali, aż ona wyjdzie na Steam, a, dlatego nie kupowali? Bo wiadomo, że wersja Steamowa, ona no, na pewno wiele osób zadowoli, ale chyba ta na gog jest taka pełniejsza. Tam jest więcej rzeczy, tam jest więcej kontentu i no, wiadomo, że GOG jest, jest platformą CD Projektu, więc oni by Bardziej dbają o to, no ale też nie są ślepi i wiedzą, że, że nie, ma, nie, może, nie, może, nie są jeszcze w stanie po prostu tak e, zdetronizować e, Steama, no nie, żeby sobie pozwolić na przykład na wydanie gry tylko, tylko na odpowiedź, bo wiadomo, że, że w na się świetnie sprzedaje i na Steamie i na Gogu, nie? Więc to jest to, no ale e, to z tych nudnych takich CD Projektowych tematów e, to przejdziemy na, na CD Projekt tematy wesołe. Nie wiem, może coś jeszcze skomentujemy czy chcesz komentować coś a propos y, Games Awards, czy przejdziemy do w co ostatnio graliśmy? Możemy przejść już w co ostatnio graliśmy. No to jak już wspomniałeś o tej Wojnie Krwi, no ja jeszcze niestety nie grałem, no po prostu za dużo ma, innych gierbie mi odciąga, ale to ale, y, wspaniała gra. To powiedz coś więcej wspaniała o tej, tej Wojnie Krwi Wiedźmińskiej eee, Opowieści. A więc Wojna Krwi w Wiedźmińskiej Opowieści to jest tytuł, który w ogóle mm, najpierw taka drobna dygresja Ponieważ to się dzieje w czasie sagi widmińskiej, bo popularnie bo rzecz biorąc wcielamy się w postać Mewę, która jest królową Rivi i Liri, i w momencie najazdu Nilfgaardu na teże krainy właśnie że tak powiem kierujemy jej poczynaniami, to strasznie śmiesznie się czuję, kiedy Mam z tyłu głowy pozew, czy też raczej propozycję ugody od pana Andrzeja Sapkowskiego, dlatego że ta gra jest milion razy bardziej w duchu książek o Wiedźminie, w duchu sagi, niż była w sobie trylogia action RPG Wiedźmin. Nie. Dlatego, że tutaj cała historia jest przedstawiona niczym w formie superprodukcji audioteki. Bo mamy cały tekst czytany przez narratora, każda postać ma swój głos, i w każdy dialog jest czytany przez inną postać. Jest to wszystko odgrywane. Co więcej, jeszcze w tle słyszymy odgłosy typu na tam jakiś tentet kopyt, czy krzyki potworów, jakieś tam odgłosy płonących domów i tak dalej. Więc absolutnie skojarzenie z superprodukcją odytyki jest natychmiastowe. Bo gra, kiedy dzieją się te fabularne rzeczy, to na części dostajemy tylko i wyłącznie jakąś rycinę która jest właśnie uzupełniona o, o, o książkowy opis tego, co się dzieje, czyli tam kiedy narrator wchodzi i tam, kiedy Mewa wjechała na wzgórze, jej oczom ukazał się szerokie pola tam pełne wojsk w gardu i tam w tym momencie Mewa coś tam krzyczy i ktoś jej odpowiada. I mówię, no, no jest to absolutnie yy, skojarzenie moje z yy, superprodukcją Audio jest, jest odruchowe, natychmiastowe, przez co konsumowanie tej treści jest, jest niesamowite mówicie przyjemne, ale z drugiej strony super, kojarzy mi się z książką. Mm -hmm. I ponieważ to mi się tak bardzo kojarzy z książką, zresztą to, że to się dzieje w czasie sagi, tym bardziej pokazuje, że właściwie bez sagi to tak naprawdę ta gra by nie mogła istnieć. Mm -hmm. Znaczy, o to really można powiedzieć, że o tam Wiedźmi, to tam tylko sobie wziął założenie świata, ale całą historię napisali przecież scenarzyści gry jest... i kozgiverzy wiesz... i tak dalej. Ale wiesz co jest, Piotrze, ciekawe? Się... zastanawiałeś się, czy przypadkiem czy to nie był ten, ten, ten, yy, ten języczek, który przychylił yy, języczek uwagi, który przy, przy, przychylił szale, yy, wiesz, tego, tego yy, wkurzenia u pana Sapkowskiego, kiedy yy, tak już, wiesz, że no już, no już bo nie było, że robili tego. Już nawet ostatnio oglądałem okładki yy, książek właśnie, bo, bo wszystkie już teraz, cała saga jest wydała po angielsku, i czy przypadkiem gdzieś nie walnęli znowu zdjęć z gry, ale nie, na szczęście nie. Mm -hmm. Chociaż na okładkach jest już wyraźnie napisane, że książki, albo książka, która zainspirowała y, grę The Witcher. Chociaż na jednej książce taki zbłąd napisany bo że książka, która zainspirowała Wiedźmina i tak się znawiam, zainspirowała do czego tego Wiedźmina, nie? No, ale to już jest inna y, sprawa, ale y, w tym momencie właśnie y, ta premiera się zbiegła właśnie z tym y, y, no z tym celem, znaczy nie, nie chcę powiedzieć procesem, bo nie, nie chodzi o proces sądowy, ale proces właśnie takiego y, weryfikacji prawda, umowy i właśnie CEO Adam Kiciński się wypowiadał, że jakby nie komentując zupełnie tego, że po prostu są nadal w trakcie negocjacji właśnie z przedstawicielami Andrzeja Sapkowskiego i, i tak naprawdę nic z tego nie wynika, ale tak jak mówisz, no, no to, że ta, ta gra tak mocno nawiązuje do, do książek, więc już, już to nie można mówić o tym, że powiedzmy tym jakieś tylko nie wiem, zarys świata, postaci i tak dalej, tylko konkretnie no to się dzieje, ja rozumiem, to że to się jest dzieje taki... w trakcie, trakcie Sagi Wiedźmińskiej, no. tak, I, i ja tego nie wiem, bo jeszcze jej nie przeszedłem i jeszcze do tego nie dotarłem, ale jak kojarzę sobie pewne fakty z Sagi Wiedźmińskiej, chociażby to, w jaki sposób Geralt, który zawsze prześmiewczo mówił, że jest Geraltem z Rywi, faktycznie stał się Geraltem z Rywi, mhm. nie wiem, czy pamiętasz ten, ten, ten, ten, ten fakt w książce, to idę prawie o zakład i kto wie, może się pomylę może nie, że ta scena znajdzie się w grze, co już w ogóle będzie, wiesz, wyciągnięciem mm. konkretnej sceny z książki. Oczywiście, może się mylę, ale ale naprawdę mam, myślę, mam że, bardzo że, silny. Że, że narrator przespał, prawda? a ten, z, ten z, się budzi, że... a już, a właśnie tak się wydarzyło. I Jakby na to nie spojrzeć, to jednak tytuł gry brzmi Wiedźmińskie opowieści, natomiast tutaj na razie z Wiedźmiami to nie było nic wspólnego. Mm -hmm. <laughs> Więc myślę, że w którymś momencie do tego połączenia tak. musi być. Natomiast sama sobie gra gameplayowo poruszamy się po mapie postacią naszej królowej, która sobie chodzi, podnosi surowce, surowców... No to wygląda trochę jak takie klasyczne RPG, takie eee. izometryczne coś. Tak? tak, klasyczne RPG izometryczne. Podchodzimy do punktów, yy, gdzie rozmawiamy z ludźmi, yy, miejscami w cudzysłowie przyjmujemy quest, ale to może jest trochę za dużo powiedziane, bo po prostu yy, pod powiem rozmowy decydujemy się, że coś robimy albo czegoś nie robimy. Jest bardzo dużo yy, opcji dialogowych, yy, znaczy opcji dialogowych jest dużo podejmowania decyzji. I już kilka razy mi się zdarzyło, że moja podjęta decyzja, za przepraszam, ugryzła mnie w potem, bo na podstawie tego, co zrobiłem, zresztą moja żona się serdecznie rozbawiła, bo podjąłem jakąś decyzję i kiedy tylko odpaliła się scenka po podjęciu tej decyzji, skojarzyłem, że przecież ja właśnie zrobiłem coś, przez co ktoś, kto ze mną podróżuje, się na mnie obrazi, a zależało mi, żeby on ze mną podróżował, dlatego że to była bardzo dobra karta w trakcie gry w Gwinta. I nagle, kiedy ja zobaczę, że w, w, absolutnie wyrwało się do mnie, no nie, ten się zaraz tam nie obrazi. I dokładnie tak się stało. Więc to też jest ciekawe, że udało tam się ukryć... Wybory moralne. Co mhm. więcej, często gęsto jak podejmujemy jakieś decyzje, to pojawia się wspaniały napis, że wybrałeś między jednym złem, a drugim złem. Nie? Więc, Ale więc. jest coś y ciekawe w ogóle w tym wszystkim, bo y i dla mnie ten Tron Breaker to był taki trochę królik z kapelusza, y czy Woj Wojna Krwi, bo mhm, y y przez długi okres czasu, kiedy pracowano nad, nad Gwintem, y jako, jako grom takim, taką polską odpowiedzią na Hearthstone, nie, no nie wiem, no to, to wiadomo było od początku, że w Gwincie ma być wątek, znaczy ma być fabuła, ma być kampania dla pojedynczego gracza, że, że to jest istotny element. W ogóle Gwint przez te wszystkie lata produkcji zmienił się. W ogóle mechanika moim zdaniem uległa no dosyć znaczącym, znaczy w mechanice zostały znacząco zmiany, zmiany wprowadzone, bo tam dwie linie zmienili, ale mhm. co jest ciekawe właśnie Wojna Krwi to wcześniej miała być właśnie jedna z kampanii w Gwincie. Mhm. I postanowiono w końcu jednak dołożyć więcej pracy, więcej, nie wiem, jak to powiedzieć, no, no, w, w, w, w każdym razie e, zainwestowano sporo, żeby właśnie jednak ta gra była czymś więcej, była, była tak naprawdę sa, samą sobie osobną grą, i e, dla mnie jest ciekawe, jak bardzo właśnie czuć, że to jest, e, e, że to jest jakby e, gwint, ale właśnie z taką bardzo rozbudowaną e, fabułą dookoła. Że, czy, tak, czy, czy jest e... zrównoważone jakoś, czy tak jak naprawdę więcej grasz w karty niż jest niż w tej Nie, fabuły. absolutnie nie. Ja bym wręcz powiedział, że tej fabuły jest dużo więcej. E, tutaj gwint i gra w karty samo w sobie jest tylko i wyłącznie sposobem rozwiązywania konfliktów. Czyli zamiast, nie wiem, w przypadku action repega naciskać guziczki, chlastyć potwory, czy w przypadku, nie wiem, x rozgrywać misji taktycznej, czy w przypadku dowolnej innej gry posługiwać się jej językiem rozwiązywania konfliktu, to po prostu tutaj jest gra, gra w gwinta. Co więcej, bardzo często sytuacja, w której się znajdujemy fabularnie, wymusza inne zasady gry. To znaczy, to nie jest tak, że za każdym razem, kiedy dochodzi do konfliktu, to po prostu mamy klasyczną rozgrywkę Yy, która trwa trzy tury, czy tam raczej do dwóch wygranych i musimy mieć więcej punktów. To jest yy, jakiś twist, tak? Yy, w yy, jest, bardzo często są twisty. Są twisty w stylu na przykład, yy, pojawiają się na planszy, dajmy na, na przykład, kiedy pod, zdobywamy, kiedy przeprowadzamy szturm na jakieś fortyfikacje, to na planszy pojawia się cały rząd kart pod tytułem mury, na przykład. Albo mamy yy, yy, kompletnie zmienioną rolę tego, czy nie chodzi o to, żeby po prostu na końcu tury mieć więcej punktów, tylko na przykład musimy zabić konkretną postać, czyli musimy tak zagrywać karty, żeby robić bezpośrednio ataki na konkretną postać, tak? Czy na przykład mamy yy, z czterech kart czterech z sześciu kart ułożony w wizerunek potwora wielkiego, gdzie to jedna karta to jest jego lewa łapa, druga karta to jest jego prawa łapa, środkowa karta to jest jego łeb i wiesz i musisz tak naprawdę atakować, zabić potwora w ramach wygrania par. Więc to Świetny więcej to, to wszystko was. jest jeszcze fabularnie, jest jak najbardziej, czyli jeżeli mamy, dajmy na to, znajdujemy się w fabularnie w sytuacji, w której z jakiegoś powodu zależy nam, żeby odciągnąć coś w czasie to wtedy potem nagle się okazuje, że na planszy mamy kartę, która po prostu co turę spada z niej tak jakby konter. I w momencie, w którym ten kontery zejdą do zara i ktoś nie zabije nam tej karty, to wtedy wygrywamy. Więc, więc tych, tych twistów z, z konkretną, czy na przykład robimy zasadzkę na, na transport złota, i wtedy nagle na linii, na, na ten wśród kart wroga mamy kartę pod tytułem karawana kupiecka, czyli karawana tylko właśnie w, wóz, z, że tak powiem, z łupem i musimy grać w ten sposób, żeby go przypadkiem nie zniszczyć. Bo jak zniszczymy łup, który mieliśmy przejąć, to przegrywamy. No tak. I, I jest tego absolutnie cała masa tego typu rzeczy. Co więcej, jest jeszcze bardzo często napotykamy zagadki, które mi natychmiast przynoszą w głowę, do głowy skojarzenie z szachami w gazecie. Nie wiem, czy kiedykolwiek bawiłeś się z, z... dawno, dawno temu w gazetach bardzo często były, czy w jakichś czasopismach sytuacja szachowa i gdzie musiałeś tam jednym czy dwoma ruchami wygrać partię. I tutaj mamy sytuację, w której po pierwsze jest najczęściej jakaś wyjątkowa rzecz do zrobienia, po drugie mamy kilka konkretnych kart, absolutnie niezależnych od naszej talii, tylko dopasowanych do tej sytuacji i musimy za pomocą tych kart wygrać tą partię czy osiągnąć zamierzony cel, czy na przykład zadać obrażenia albo właśnie nie zadać obrażeń. I to też bardzo często te zagadki wynikają fabularnie, na przykład spotykamy na planszy trola, który stoi przy moście. No i zagadka polega na tym, że mamy sześć kart w rzędzie. I co na początku każdej tury troll, który jest pierwszą kartą w naszym rzędzie, zadaje obrażenia wszystkim kartom w rzędzie. I musimy tak nimi wachlować, używając jakichś tam specjalnych zdolności, niespecjalnych zdolności, żeby przerzucić się do drugiego rzędu, żeby troll nikogo nie ranił. tak? I w momencie, w którym nam to się uda, to wtedy jest właśnie to, że udało nam się pokonać trolla, który stał przy moście, bo przeszliśmy na drugą stronę mostu. Czy na przykład jedna, jedna w cudzysłowie zagadka, która polegała na tym, że dwóch naszych towarzyszy e, ściga się na to, który pierwszy wypije, cytuję, więcej zimnego piwka i mamy też zrobioną mechanikę tej konkretnej zagadki w ten sposób, że mamy właśnie, zagrywamy karty pod tytułem picia, i mamy kontery, które przekładają się na wypijanie u poszczególnych łyków, czy na przykład kartę pod tytułem tam pijacki ciąg, gdzie, gdzie każdy konter daje nam dwa łyki piwo i tak dalej, więc jest absolutnie. No to pokazuje, w ogóle... że jednak faktycznie to nie jest po tak, prostu. To nie gwint jest nakładka, z, tak, z, dokładnie tak. tylko, tylko na nam mnóstwo takiego pomysłu. To jest faktyczny i... RPG, czy, czy gra fabularna, bo nie wiem, czy można mówić o RPG-u, raczej o grze fabularnej, gdzie gdzie sobie po prostu metodą rozwiązywania konfliktów jest wykorzystanie mechanik gwinta. Bo to nawet nie można powiedzieć, że to jest tak, że po prostu tutaj gramy w gwinta zawsze, tylko okej, okay, no wiadomo, że są normalne bitwy, które faktycznie jest po prostu zwykłą partią gwinta, ale jest cała masa tego bardzo rozmaicnego, przez to ja w ogóle, ale to w ogóle nie czuję znużenia tymi partiami gwinta, plus wcale mam wrażenie, że nie jest go tak bardzo dużo. Bo przez to, że a tu masz zagadkę, a tu masz jakąś krótszy pojedynek, a tu masz bitwę przedłużoną, a to to, a to siamto, a tu musisz zrobić coś innego, to w ogóle nie czujesz tego, że znowu grę w interne. nie, tutaj cały czas to się dzieje. No i oczywiście do tego dochodzi też wątek budowania talii, rozbudowy naszej w ogóle bazy, dzięki czemu mamy dostęp do innych kart. Też karty bohaterów, które były w, w, w grze wiedźmińskiej. Tutaj to są najczęściej nasi towarzysze. Czy jeżeli ktoś ze względu na nasze... No właśnie ja tak miałem, że była jedna karta, która, którą uwielbiałem, bo zawsze dawałem bardzo dużą przewagę, ale niestety ze względu na moje decyzje ten, ta postać się na mnie obraziła. I kiedy ta postać się na mnie obraziła i odeszła od mojej kompanii, to wtedy tę kartę straciłem. A są I takie klasyczne było. właśnie losowe, znaczy nie, może nie losowe, ale właśnie takie dialogi w tle między różnymi postaciami właśnie w tym w tym, w tym czasie, kiedy podróżujesz, kiedy tam... Kiedy znaczy nie w ogóle grasz, jest, tak, to... że jest tak, że są dialogi między, między postaciami. Co więcej, w zależności od tego, kto z tobą podróżuje, to y, różnie może się sytuacja potoczyć. Na przykład w którymś momencie y, podróżowała ze mną osoba, która nienawidziła Skojatel wiewiórek, tak? mhm. tych, tych partyzantów. tych rebeliantów, tych buntowników, tak, tych tak. terrorystów. Absolutnie ona ich nienawidziła. I w którymś momencie pojmałem y, jeńców właśnie takich, których, ponieważ tam sytuacja wymagała tego, że chciałem ich od, od, od, y, odstawić gdzie indziej. No i ponieważ ta osoba, która nienawidziła Skojatel była ze mną, to nagle odpalił się filmik, w którym ona, znaczy filmik, informacja, jak to właśnie usłyszałeś krzyki, i zwróciłeś się i nagle zobaczyłeś stojącą tą postać całą zalną krwią, która to podrażniała gardło wszystkim jeńcom, którzy zostali złapani, bo ona ich tak bardzo ich nienawidzi. No Mam i przez jest. to, że tak się stało, to miało to dla mnie konsekwencje w fabule. A gdybym tą postać nie miał jej w swojej drużynie, to nic takiego by się nie stało, więc tych takich... I masz, masz cały czas wrażenie, że faktycznie jest to jakoś tam twoja historia. Oczywiście wiadomo, że to nie jest tak wielki RPG, gdzie każdy quest możesz skończyć na 30 rodzajów, ale jest takie poczucie, że trochę ty kierujesz tą historią i że, że w zależności od tego, co tu zrobisz, czy tam zrobisz, to to może się różnie potoczyć. Ciekawe. No właśnie cały czas jak słyszę coś o, o, o Wojnie to właśnie słyszę jakieś takie nowe informacje, no i nie dziwię się, że ta gra tak, tak wysoko I jest. Ocenione. Ta gra jest duża. Jest, jest, jest, jest absolutnie. To nie jest tytuł na kilka wieczorów, bo ja mam jakieś około 17 godzin na tą chwilę. I tak z tego co usłyszałem, to jestem mniej więcej w połowie. Więc oczywiście ja, ja robię tak, że ja liczę każdy kąt mapy i chcę z każdym pogadać i wszystkie scenki zobaczyć i wszystko to się tylko to zrobić więc bardzo możliwe, że jeżeli ktoś by speedrunował, to i leciał tylko i wyłącznie po poniższej po linii oporu, to byłoby to dużo krótsze, ale z tego, co ja widzę, to spokojnie jest to pewnie przy takim moim stylu gry tytuł na jakieś 30 godzin. No to tak całkiem nieźle, no nie? to tak... No bardzo nieźle. No, I co jest też że... istotne, to to, że ta historia sama w sobie naprawdę jest yy, wciągająca mhm. i jest na tyle mocno wciągająca, że nosi się za mną powrót do sagi. I do przeczytania jeszcze raz pięciu księgów więc yy, mm. samo w sobie to o czymś świadczy, na ile mocno wkręcę to w świat, nie? Nie, no to faktycznie. To, to można powiedzieć, że, że jest znaczek jakości, Piotrze, przybierz. Tak, to tak, absolutnie, absolutnie stanowczo. Mhm, mhm. A y, grałeś w inną taką grę, yy, chociaż ona nie, nie ma nic wspólnego z, z Wiedźmią, Project Warlock. Nie, nie grałem, nie grałem, tylko słuchałem. No, Project Warlock to jest, to, jest, to, jest, to jest ukłon w stronę klasycznych, pierwszoosobowych strzelanek, shooterów. Taki hołd oddany Doomowi, Hexenowi, Heretykowi, nie wiem, pamiętasz, Dark Forces, Blood, no, to wszystkie takie gry, które miały właśnie taką specyficzną grafikę z płaskimi bitmapami postaci. To jeszcze był taki przedquake'owy czas, kiedy nie było trójwymiarowych w pełni postaci. I w tej w siermiężnej oprawie dostajemy taki wehikuł czasu, odpowiednio dostosowany, ale jednak przenoszony nas do, do lat 90. To, tak, to jest taka, taka pierwsza, albo nawet końcówka pierwszej połowy lat 90. I w ogóle, gdyby tego było mało, no nie, to gra pozwala jeszcze za, za pomocą odpowiednich suwaków dostosować oprawę. Żeby nie tylko ograniczać, a w ogóle paletę, bo tam możesz sobie wybrać paletę na przykład, nie wiem, Commodore 64, <głos> albo albo tak albo, nie wiem, już nie pamiętam, jakie tam maszyny, bo tam bardzo specyficzne rzeczy są. Możemy sobie zwiększyć żernistość pikseli do wielkości, wiesz, wielkości bloków skalnych, z których, znaczy z których zostały zbudowane piramidy, więc naprawdę wielkie te piksele, ale można też sobie wyemulować przeplot, szumy w obrazie, zakłócenia, zaokrąglenia, wiesz, jak na skopie, no po prostu absolutnie takie neoretro pełną gębą. To, co na przykład w niektórych emulatorach są takie opcje, że możesz sobie właśnie tak poudawać, że tak naprawdę grasz na, na, na telewizorze kineskopowym, a nie, nie na LCD. I to jest to jest shooter, tak powiedziałem. No, bardzo klasyczny. Gra składa się z pięciu epizodów. Każdy, każdy epizod jakby jest w innym w innej krainie i te, te jest podzielony też na lokacje, a te na mniejsze misje. Nie ma absolutnie żadnej fabuły, przynajmniej ja, ja w ogóle nie dostrzegam. bo tam nie ma ani chyba filmów przejadnikowych, ani jakiegoś takiego wprowadzenia tekstowego, albo jeśli było to w ogóle y, wiesz, gdzieś mnie ominęło. Y, misje są dosyć krótkie, bo gra się od kilku minut do, do kilkunastu, ale to chyba naprawdę takie długie, już nie pamiętam, jakaś misja mi zajmowała więcej niż 8 minut, więc naprawdę żeby sobie pójść, postrzelać. I y, y, y, co, y, co jest najważniejsze, no bo bo sama gra, tak jak powiedziałem, nawiązuje do tych klasycznych shooterów, takich, yy, gdzie, gdzie liczyła się czysta, wartka akcja. I tutaj jest trochę takiego, znaczy jest ta rozrywka klasyczna, bo masz yy, poziomy, które nie są liniowe, czyli masz, masz yy, mapę nie którą idziesz jakimś korytarzem pomalowanym w różne jakieś takie śmieszne rzeczy, tylko po prostu yy, musisz znaleźć czasem jakieś klucze, karty magnetyczne, odblokować jakieś drzwi, gdzie, gdzieś się cofnąć po kilkakrotnie przejść tym samym karytarzem, zanim odnajdziesz go, ale przede wszystkim po prostu tak naprawdę to się strzelasz. I ta rozgrywka jest bardzo dynamiczna. Nie ma, wiesz, chwili na, na, na zatrzymanie się. Lokacje są bardzo siermiężne właśnie dlatego, że one są zbudowane w takim w takim najbardziej oszczędnym stylu, jeśli chodzi o wizualnie. Wiesz, czyli, czyli ten skybox to jest ten skybox czasami paskudnie wygląda, ale jest Cały zapikselowany, nie ma maskrować, że na przykład nie jest w jakimś oku cyklonu jakiegoś, nie wiem, końca świata albo, albo coś w tym stylu. Yy, ściany, yy, pełne pixelozy, po yy, postacie, wiesz, przeciwników, yy, Składają się nie wiem, z kilku klatek animacji, no, ale najważniejsze jest to, że po prostu cały czas jesteś, wiesz, w ruchu i tak naprawdę nie masz czasu w ogóle podziwiać e, tych lokacji, no nie? Cały czas, cały, cały czas walczysz, cały czas się wiesz, przeciwnicy wodzą z przodu, z tyłu, zaraz otwierasz drzwi, to zaraz ci ktoś zaskoczy, w jakiejś beczcie się, schow się schowa, no, cały czas po prostu coś się, coś się dzieje. Chociaż oprócz tego strzelania jest trochę takich elementów RPG, nie wiem, jakby to powiedzieć. Mamy kilka rodzajów broni, ale to też jest klasyczne. Że, że mamy broń białą, nóż, topór, mamy oczywiście strzelbę, rewolwer, chyba coś w chyba UZI, taki, jak, jakąś taką broń, która strzela jakimś takim energetycznym piorunem. No, pod tym względem, gra jest, pod względem broń jest bardzo interesująca. I ta prosta mechanika RPG ona, ona pozwala na przykład, nie wiem, właśnie ulepszać broń kupować czary. Wiesz, takim podstawowym czarem jest to, że po prostu możesz sobie w ręce trzymać taką kulę światła i rozświetlać te korytarze, nie? bo czasami jesteś w, naprawdę w takim miejscu, że nic nie widać i co chwilę tylko musisz się przełączać, bo trochę jak w tym klasycznym, znaczy jak w Dumie trzecim, yy, zanim on doczekał się tej wersji BFG, że tam nie mogłeś yy, trzymać jednocześnie latarki i strzelać. Ale masz właśnie ten lekki element RPG, te upgrade'y, wiesz, to to, to, to yy, perki są. A powiedz mi, jak z poziomem trudności? Nie jest wysoki. Nie jest wysoki, ale... Znaczy nie wiem, można zwiększyć ten poziom trudności. Ja musiałbym, musiałbym dokładnie sprawdzić, ale generalnie ja na tym podstawowym poziomie trudności czerpię dużo satysfakcji. Bo, bo jedynym wyzwaniem tak naprawdę to, to, to, to są osoby, którzy też nie są trudni. Bo zwykle walka z bosem wygląda tak, że gdzieś najpierw musisz się całym tą, tą, tym traszem, tymi wszystkimi przeciwnikami zająć dookoła, którzy się pojawiają, którzy ci przeszkadzają w, w, w tej potyczce, a później gdzieś tam uciekasz, chowasz się za jakiś i strzelasz za węgła do jakiegoś potężnego wielkiego potwora i to też jest tak, że on się składa na przykład, nie wiem, no, no, jest jeden, jeden potwór, który, który zanim go zaczniesz na przykład móc zabrać mu obrażenia, musisz najpierw pozbyć się wszystkich jakichś takich odnóży jakichś tam obślizłych tych macek, które gdzieś wystają z ziemi do ciebie strzelają, ale to jest... Ja bym nie powiedział, że to jest jakby... Że te walki są... Wymagają od ciebie, żebyś na przykład, nie wiem, rozwiązał jakąś zagadkę środowiska, wiesz, wpadł na pomysł, jak tego bossa pokonać. Nie, no to jest zwykle... Albo boss składa się z, z wielu etapów. Kiedy myślisz, że wiesz, pokonałeś bossa, bo mu z, z, zjechałeś energię, do, pasek energii do zera, to nagle się on przepotwarza i coś, coś nowego się pojawia. No... Dlatego jak gdzieś tam słyszałem, że po prostu, że szkoda, że na przykład w grze w ogóle nie ma tego New Game Plus, tak, że cały ten, całą tą rozbudowaną postać, którą sobie właśnie przez, przez te wszystkie poziomy stworzyłeś, że możesz sobie podnieść ten poziom trudności, ale właśnie wykorzystać to wszystko, co znasz, bo, bo ja mam takie wrażenie, że tak naprawdę to wszystko jest fajne, ale tak naprawdę nie jest, nie podnosi, znaczy... I tak jesteś w stanie, właśnie, nawet mając te podstawowe rzeczy, wiesz, przejść tę grę. Ale to jest, to jest moja opinia, bo ja, ja nie jestem jakimś takim wyjadaczem. I to jest tak, że być może gdzieś bez tych upgrade'ów, bez tych zabawek, bez na przykład topora, który, który został ulepszony do tego, żeby na przykład, nie wiem, zabijając albo z zadając obrażenia przeciwnikom, też pozwala mi odzyskiwać trochę życia. Że ja nie miałem tego problemu, bo gra ma, znaczy, jest poziom trudności oczywiście też taki, że, jak, że możesz sobie, jak w Rowglajku, no nie, ustalić, że jak zginiesz to masz tylko jedno życie, tak? Że giniesz, koniec, nie? Że masz tą energię. No nie miałem takiej sytuacji, że akat, powiedzmy, te wszystkie życie by mi się skończyły, a ja niestety nie, nie, nie, nie pokonałem nie, czy, czy, czy bos'a, czy coś niestety, no... Nie wiem, no, nie wiem jak, czy, czy, czy, czy, jakie ty słyszałeś opinie o poziomie eternności yy, yy, Piotrze, ale yy, mnie że jak zadałeś to pytanie, to pewnie słyszałeś, że ta kraja jest bardzo prosta. Nie, właśnie, że nie, że wręcz przeciwnie, więc... Tak? O. Nie, bo ona jest dynamiczna, to jest tam, tam nie ma za bardzo yy, co innego robić, że te, tam nie ma jakichś zagadek środowiskowych, które by wymagało od ciebie właśnie zastanowienia się, yy, co zrobić, że, że się zgubisz. Yy, jak, jak były takie momenty, że gdzieś nie wiedziałem, co robić, to to tak po prostu dwa, trzy razy zrobiłem, wiesz, takie kółeczko wokół tych wszystkich i znalazłem ten przełącznik, który muszę nacisnąć, Znalazłem ten klucz, który gdzieś tam yy, być może wcześniej mi umknął uwadze i, yy, i powiem tak, że cała gra po prostu jest czystą rozwałką i co jest ciekawe, bo, bo o tym nie wspomniałem, chociaż o tym wspomniałem w poprzednim odcinku, jak, jak mówiłem o pierwszych wrażeniach, że gra odwołuje się w ogóle do tytułów, które główny twórca gry, Jakub Cisło, no, mógł poznać w taki sam sposób, jak my na przykład poznaliśmy takie gry jak, nie wiem, tenis dla dwóch, czy, czy współczesną, czy wcześniejsze wersje Ponga. To jest naprawdę młody chłopak, nie wiem, chyba z 19 lat skończył, i. i... To jest niesamowite, no nie? bo wspominamy o tym dlatego, że w dobie takich absolutnych cudów technologicznych, jak na przykład nie wiem, VR, y, AR, y, RDR 2, y, wiesz, to te płaskie bitmapy, piksele wielkości pięści, wiesz, te, te, te, te paroklatkowe animacje potworów, one nie robią wrażenia. No Dzisiaj to wygląda no, to, no śmiesznie, nie? kiedy patrzysz na przykład na takiego Duke Nukem 3D, które za naszych czasów, kiedy my graliśmy w Duke Nukem, to absolutnie to, to była gra, która no, wyglądała no, futuralistycznie. Tak. I, i, I to było fantastyczne, że takie rzeczy osiągnięto. No, nie? Że, wiesz, szczególnie jak jeszcze ktoś wcześniej, jeszcze rok wcześniej, nie wiem, grał na Amidze, gdzie, gdzie pod koniec żywota tam, prawda, Amigi na Amidze 1200 szczytem technologii, jeśli chodzi o, o gry właśnie z pierwszej osoby, był taki, taki gloom. Gdzie, gdzie też, no, no, ff, naprawdę... <laughs> Wielkość, wielkość pixeli no, była taka, że praktycznie nic nie było widać na ekranie. No, chyba, że miałeś jakąś tam nie, bardzo drogą amigę rozbudowaną. I, y, y, wiesz, i, to, jest, i to jest ciekawe, bo, bo ktoś to gdzieś zagra w Duma, czy w, y, Alien vs. Predator, wiesz, ta wersja na Jaguara, y, czy Quake, czy nie mając tego punktu odniesienia, y, nie żyjąc w czasach rewolucji, nie może zrozumieć, dlaczego goście tak. Y, przed 40 albo po 40 spotykają się, wiesz, raz w roku w takiej zajezdni autobusowej i celebrują takie gry, które, które kiedyś mieściły się powiedzmy na kilku dyskietkach, nie? Że, że jako cuda techniki. I dlatego dla mnie to było fascynujące, że, że tak młody chłopak, który, który no jakby mógł to poznać, ale nie, te dzieła, ale nie mieć tego odniesienia, że to były wtedy cuda techniki, tylko, tylko po prostu przyjął to jako taki element reto, że udało mu się tak jakby oddać ducha esencję właśnie tamtych shooterów, że, to jest, że, że skoncentrował się, to, na czym, to, co było miodne, ubrał to w takie retrociuszki, ale no, no stworzył tak, że po prostu my, osoby, które pamiętamy duma, no nie jakby czujemy tą nostalgię, ale jednocześnie nie czujemy, że jest to aż tak bardzo archaiczna gra. Niemniej no oczywiście nie postawi się koło, koło wiesz, Call of Duty, Black Ops 4 czy, czy Battlefield 5. No nie? To jest zupełnie inna kategoria. Ale to jest właśnie tak, to jest to takie neonetro, retro. Nie wiem jak, jak inaczej nazwać tą kategorię, prawda? Bo, bo tu nie chodzi o żaden Pixel art czy jakieś takie stylizowanie, tylko to jest właśnie coś, coś w tym stylu. Ale bawisz się dobrze, jeśli dobrze rozumiem. No bawisz się dobrze, wiesz, tam jest fajny klimat w ogóle, bo wiesz, wspominałem wcześniej o grach, które wiem, że właśnie też w Retno Wobradin grałeś i tam jest taki klimat nawiązujący do mythosu I grałem w Anavold, więc ja jestem w ogóle w tym klimacie takim niesamowitym, paranormalnym. I to tu też jest. Oczywiście w Ferworze Walki bardzo ciężko bo mi zapamiętać nazwy tych potworów, ale mogę się założyć, że na pewno jakieś odwołania są do Ktulu i do Przedwiecznych na pewno wizualnie, wiesz, tam jak jest etap na Antarktydzie, to, to, to, to ja miałem skojarzenia i mam nadzieję, że, że, że twórca też, jakbym tym się inspirował. Ja tam widziałem elementy z, z The Thing, nie? Z filmu. No, jednego z najlepszych, najlepszych filmów Carpentera w ogóle w filmów wszechczas. Więc, Więc wszystko super. Oczywiście jest łyżka dziegciu, że się tak wyrażę, taka nieprzysłowiowa, która psuje całą beczkę miodu, ale taka w kontekście używanym przez recenzentów, czyli taki, taki wiesz, taki nitpicking, taki mał, e, czepianie się, mhm. że na dłuższą metę, wiesz, jak grałem, wiesz, dłużej niż pół godziny, to bardzo szybko się męczyłem i to nie wiem, czy to jest kwestia tej, tej oprawy, w wieku czy wieku już, no, słuchaj, kwestia. No tak, jest. dokładnie. Ona nie jest długa i mi się wydaje, że jak ktoś, wiesz, co, dwie, trzy... Nie wiem, 4 godziny poświęcić, to spokojnie może za jednym posiedzeniem przejść. Tak, takie nasze wrażenie, bo ja tego nie niczym, ale ja w pewnym momencie miałem takie y, znużenie, bo to wynikało z tego, że y, no są różne miejsca, różne potwory, y, czasami zmieniają się ich y, modus operandi, czasami strzelają, czasami y, rzucają jakimiś projectile'ami, czasami eksplodują, czasami mają metrażowanie, jakby. To nie jest tak, że że w, na każdym etapie, w każdym tym masz te, te, te, same, te same potwory, ale jakby twoja technika walki właściwie się nie zmienia. Nie? Stara się trzymać na dystans, jak masz wiesz, ten topór, to podskakujesz, doskakujesz, walisz, odskakujesz, tak żeby się, nie zostać trafionym. Wiesz, To pokonywanie ich potworów jest jakby takie same. Nie? I w pewnym momencie po prostu odczuwałem taki, takie zmęczenie, ale nie, że, że zasypiałem i tak dalej, tylko taki. Jakby to powiedzieć. Kroś się wyczerpany. Tak, dokładnie, dokładnie. Takie wyczerpanie czułem. I, i być może to jest właśnie to, że, że wiek, że błędnik, że to zrobi swoje, bo oczywiście nie miałem żadnego, e, żadnych problemów z, jakby to powiedzieć, tak jak niektórzy mają, że nie mogą grać w futery dużej, bo, bo coś. Zresztą, tak jak mówię, no, gra jest bardzo ciekawa. Ona tak ci pozwoli archaicznie, wiesz, dostosować parametry tej gry, że możesz nawet jak chcesz sobie na sztywno ustawić oś Y, Także tylko, wiesz, obracasz się lewo-prawo, no nie postacią. Yy, może sobie włączyć, wyłączyć celowniczek, prawda, yy, ten, ten, ten. Po prostu yy, bardzo mi się podoba, że ktoś tak, tak totalnie poszedł, jeśli chodzi o właśnie... Ja nie wiem, czy ja muszę wygooglać, czy, czy takie pojęcie neo-retro ne, neo w grach jest, na pewno istnieje, ale nie wiem właśnie, komu je przypisać. Pasuje. Dokładnie, to jest, to jest jedna z, z przedstawicielek gatunku Neonetro. i jeśli ktoś projektu Warlock Warlock, Warlock, no Warlock tak, to polska gra, to jest projekt Warlock, nie widział to, to naprawdę zerknijcie sobie na, na YouTube'a, jeśli wam się podoba właśnie ta akcja, ta, ta rozgrywka, to to będzie gra Warta Świeczki i naprawdę czapki z głów, że właśnie tak młody człowiek zrobił, napisał taką grę. Oczywiście nie sam, ale, ale to już tam kwestia muzyki. Muzyka jest świetna, wiesz, taka bardzo dynamiczna i tak dalej. Ta gra naprawdę jest warta przynajmniej zwrócenia na nią uwagi, bo, bo no pokazuje to, że żyjemy w takim pięknym świecie, że masz po prostu tak wiele różnych gier. Tak wiele, że, że w, yy, w tym samym uniwersum no gracza może istnieć właśnie gra absolutna, taka jak Red Dead Redemption 2, robiona przez tysiące osób, a może być właśnie, i może być taka gra, która też daje, daje duże przyjemności, robiona przez, nie wiem, przez, przez 10 osób. I, i... No i potem masz Video Game Awards... Celeste tak. i kurczę Assassin's obok czy RDR. No właśnie to też w ogóle to <laughs> powinna być taka kategoria, tak jak chcieli w Oskarach wprowadzić i w końcu chyba ją y, y, zlikwidowali. Nie wprowadzili tej, tej kategorii. Chyba najlepszy jakiś tam produkcja typu A, no ja wiem dokładnie, już parfrazuję nazwę. I tam miała być produkcja, która wie, wiedziano, że ona w żadnej kategorii nie jest na tyle dobra, ambitna, że, że nie ma najlepszych aktorów, że tego, tam, tego. No bo że oprócz może kategorii takich czysto technicznych, jak efekty specjalne. Więc jakby <śmiech> stworzyli nową kategorię właśnie dla Black Panther, nie wiem, czy słyszałeś. się. to w... Znaczy, nie. teoretycznie ona nie była stworzona dla Black Panther, ale jak tylko się ta kategoria pojawiła, i ją ogłoszono, to zaraz wszyscy mówili, że tak, ona została tylko po to, żeby dopasowanie ją jakby dla Black Panther, no ale, no ale zobaczymy, no nie, to jeszcze Oscary dopiero za, za kilka miesięcy, więc najpierw cieszmy się naszymi oskarami właśnie od Jeffa, więc nie wiem, Piotrze, ty jeszcze w coś... Ostatnio. Nie, ja teraz ja teraz wszedłem w tryb jedna gram na raz, więc wiesz, był skończony Assassin, potem był skończony Starling, mm -hmm. był skończony Return of the Dinn i teraz jest grany Thronebreaker. Ale powiedziałem Ci, że jesteś konsekwentny, że właśnie kończysz gry, bo ja ostatnio, właśnie ze względu na ten mój, mój coraz bardziej ograniczony czas, zastanawiałem się, czy. No nie jest tak, że lepiej właśnie sobie odpuścić, wiesz, jak widzisz, że jakiś gra za dużo czasu ci zajmuje, albo właśnie jest ten grind i mógłbyś coś innego robić, to czy, czy lepiej właśnie powiedzieć sobie, nie, szkoda, to jest jak z książkami, ja miałem taki moment w swoim życiu, że jak czytałem książkę, to nawet jeśli ona była słaba, to, to musiałem przeczytać do końca, jak oglądałem film, nawet jeśli to był słaby, to oglądałem go do końca, a trochę chyba w dobie no, tego, tej, tej, tej, tej, tej Netflixa i tak dalej, kiedy jest wszystko tak taniej, dużo taniej, to zastanawiam się, czy jednak nie lepiej odłożyć, bo czas nas jest... To pamięci, sumie... że mi się zdarzyło w tym roku ukończyć kilka gier, które absolutnie dobre nie były, wręcz były tak dalekie od bycia dobrą grą, jak to tylko możliwe, jak na przykład Extinction, które... to ta gra o zabijaniu wielkich ogrów, czy tam orków, czy to tam, nim odcinasz to nogi, nawet nie ja kojarzę, nie nie? no nic, tak, nic. tak, bo biegasz takim ludkim z Idą na ciebie takie wielkie, gigantycznie wielkie potwory i ty musisz odcinać ręce, nogi i ich tak zabijesz dzięki temu. Tragiczne to było. tragiczne to było. Nie, nie, nie. Czy jest w ogóle parę kier, które, które niedawno wyszły, które są na moim sulewniku, ale bardziej takie czysto zręcznościowe i właśnie tak szukam też trochę, żeby się odmurzyć. Teraz Steel Rats wyszła, gra, którą widziałem no, i nawet mi się podobało. Te, te, te takie połączenie Mechanik trochę jest trials, z jakąś taką, taką mm, platformową. Ja taka na motorach trochę jakby. Tak, tak, tak. Taki taki beat'em up na, na, na motor, mo, motorach. Ja jestem, powiem ci, trochę zadziwiony tym, że jest absolutna cisza kompletna, przynajmniej tam, gdzie ją widzę, o Eleven Eleven Memories Retold, czyli tej grze takiej, która wygląda jak ożywione obrazy. Jak gdzieś tam w jednym z Game Devry... Jest Jeff dev y docenił. jest ją docenił. Tak, do tak, widzenia. tak, absolutnie. Chyba Games for Impact. Natomiast y, gdzieś tam czytałem, że w ogóle ta gra została zainspirowana tą polską animacją, czy tą koprodukcją polską. Vinci? Da, da Vinci? Nie, czekaj, nie Vinci. Nie e... Och, był, był w tym roku polski film animowany, który wyglądał jak ożywione obrazy. Wszystko było robione o nie, nie o Da Vinci, tylko o Picasso. A widzisz, ja jestem totalnie oderwany od tego, to nawet, bo ja nawet tej gry nie widziałem, wiesz, po raz, tak szybko, szybko próbuję sobie wygooglać, jak, jak się dokładnie pisze ten tytuł? 11, 11 myśli, 11. 11 memories retold. Może jak zobaczę? On wygląda, on wygląda jak, yy... A może o Van Goghu to był film? Nie pamiętam. Na pewno Nie byłem powiedzieć Vinci, to mi się skojarzyło z tą komedią właśnie. Tak, właśnie wiem, właśnie mój błąd. Z Machulskiego, więc to chyba nie ten. Tak, Twój Vincent. O proszę bardzo, o Van Goghu to był film. Twój Vincent, który był właśnie robiony jak ożywione obrazy. Wszystko było rysowane. I to jest gra sygnowana twarzą i nazwiskiem tego. Elijahja Hauda. No właśnie, Elijah tam podkłada głos, czy tylko jest On tam chyba jakoś w ogóle się angażował, angażował w produkcję jakoś tam mocno. Aha. Natomiast y, to jest ciekawa rzecz, bo to wyszło na początku listopada. Oceny zebrało całkiem, całkiem, bo tam na Metacriticu ma jakoś koło 80. Natomiast y, taka totalna cisza. Mój bombarek internetowy, nikt się na ten temat nie wypowiadał, nikt się nie zachwycał, nikt nie, nikt nie, nie mówił, żeby koniecznie zagrać. A ja ją na razie pominałem, bo tak jak mówiłem, tu Assassin, tu Room Breaker tak. i tak dalej, więc czasu nie ma, natomiast ta gra wyglądała od pierwszej zapowiedzi jak takie, wiesz, Valiant Hearts w 3D, również wyciskające łzy. A tam wiadomo co się mechanice? To jest jakiś walking simulator? To jest, czy, nie, nie, nie, to jest czy normalnie games? TPP, chodzisz ludkiem, wiesz, masz, nie wiem, a to tam żołnierze proszą, żeby przynieść wino, to to musisz pójść. Taka przygodówka to jest za dużo powiedziane, ale, ale tam i są elementy zręcznościowe i jakieś tam strzelanie, niestrzelanie. Taka ta przygodówka nie, bo tak właśnie widzę myśli. że znaczy Ja, ja nie jestem w ogóle znawcą sztuki, ale to mi tak właśnie malarstwo impresjonistyczne, tak? To coś, to nie wiem, tutaj, tutaj Nie, też nie, nie znam, ale, ale tak patrzę, bo w, w, te obrazy wyglądają, przynajmniej z w, z gry, to wyglądają tak, że to. Ja nie wiem, jak oni chcieliby to zanimować, ale w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o filtry, miastu, to można wszystko, wszystko zrobić, tak? Znaczy odparł sobie, jak to się rusza, bo to, y, to jest imponujące, ale z drugiej strony się zastanawiam, czy przy dłuższej historii to nie jest y, męczące troszkę. Mm -hmm. Bo wiesz, bo to faktycznie wygląda jak ożywione obrazy. No e, I pewnie jakieś tam filtry, nie filtry sprytne były y, i tak. dziwi mnie taka totalna... totalna nie totalna, może właśnie, czym... wiesz, w jakimś takim podziemiu, w, w prawdziwych krytyków gier właśnie tam, wiesz, to ekscytują się tak dalej, tylko no niestety... Tak jak mówisz, że no nie, że ty o tej grze słyszałeś, ale ona, ona praktycznie jest poza mainstreamem totalnie. I... No to w ogóle Square Enix wydaje, więc to też nie jest tak, że to jest jakaś taka totalne maleństwo, nie? No tak, no ale to Square Enix, czego oni, oni tam nie, no, nie wydają? No oni przecież wydawali na przykład też takie rzeczy jak Little Nightmares, nie? No, no, no. no. I tak patrzę, no nie... Nie, nic, totalnie. Będę musiał w takim razie nadrobić, poczytać o tej, o tej grze, bo to jest ciekawe. No w ogóle... Nie, tak zacząłem grać, ale chyba <grymne> podobno to jest prosta gra, ale yy, chyba po godzinie się zaciąłem w takim miejscu. Znaczy nie, nie może grałeś w to. taką przygodóweczkę polskiego studia ochnął no ciok, pisany jako cio -Cue. Słyszałem, ale nie grałem. Tak, wygląda w ogóle jak film animowany, jak yy, dla dzieci w ogóle gra, bo, bo są elementy w bardzo proste, wiesz, przygodowe. Chociaż są takie momenty, które wydaje mi się, że dla dziecka były zbyt frustrujące. Które się powtarza w kółkach, znajdzie się odpowiednią kombinację, trochę jak w Dragon's Lair, oczywiście na mniejszym stopniu, dlatego, bo w Dragon's Lair musiałbyś wszystko powtarzać od początku, a tutaj tylko tam e, ten moment, ale ja jeszcze nie przeszedłem, gram sobie tak e, dla przyjemności, e, jakby ktoś był zainteresowany e, e, opinią na temat gry właśnie osoby, która przeszła grę, to e, zapraszam na, oczywiście na grupę Fantas tam jest e, recenzja Macieja i, i e, ogrze się, bo tam jest drugie dno w tej grze. Ona wygląda właśnie jako, jak przygoda właśnie takiej dziewczynki, w której, jak, jak, jak właśnie z bajek, gdzie zły czarnoksiężnik przejął kontrolę nad, nad zamkiem, kiedy matka głównej dziewczynki, właśnie królowa, gdzieś wyjechała na jakąś bitwę. No, no, no czyta się tam, zresztą tam jest mnóstwo nawiązania do baśni, tam jakieś takie ukryte smaczki, mniej lub bardziej czytelne, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie nasza nasza dziewczynka właśnie mnie ciach sobie musi z tymi, z tymi e, problemami poradzić takimiś takimi zbujami rycerzami z tego księżnika którzy przejęli kontrolę nad, nad tym rodzinnym zamkiem, Tak bardzo sympatyczna gra i tak mówią no, tam jest jakiś ukryte dno i e, mam nadzieję, że, że wybrnę, że z tego, tego, tego, tego momentu gdzie jestem i, i, i, i gdzieś się Później. no teraz z przygodów to się pojawiło jeszcze Lary powrócił no w wielkim szoku, bo ja się w ogóle nie spodziewałem. I w hmm. ogóle, czy to jest gra, która powstaje... W, w, w, znaczy, czy to jest w ogóle gra sygnowana nazwiskiem al Nie, Nie, nie, nie. nie. nie. To, robi, to robi jakieś niemieckie studio nie wiem, czy al jakkolwiek tam przykład od tego ręce, ale absolutnie nie jest to nie jest to jego projekt. Mhm. Ale całkiem pozytywne rzeczy o tej grze słyszałem. Bardzo ładnie wygląda, rysowana wygląda jest kapitalnie. Tak. Mi trochę głos voice actor głównego bohatera trochę przeszkadza, ale podobno poziom humoru nawet, nawet jest... Polskiej wersji Oczywiście... ma być Karola, więc nie powinno być <laughs> tak, no. no, tak. O grze, mówimy o grze, która się nazywa Wet Dreams Don't Die. Don't Dry, przepraszam. Don't Dry. E, o Jezu. E, I podobno jest całkiem, całkiem... To już jest która część Larego? Ósma? Nie. Chyba, znaczy tam jedna była zaginiona po Ta, drodze. Tak, czwarta nie? chyba. Plus tam był jakiś remaster, w międzyczasie były jeszcze to takie okrutne, potworne w 3D, mm -hmm. Magna Cum Laude i tam coś chyba jeszcze było to z z na Playstationy chyba to wychodziły, tak? Ja na to na dwójkę. PC grałem. A. Ja to PC grałem. No. Tak, więc pewnie łączna to jakaś dziesiąta, ale... No, nie wiem. Kolejny, powrót kolejny, kolejna dobra. gra, która po prostu... Próbuję grać na, na, na uczuciach, na nostalgii właśnie graczy, no bo co by nie mówić, ale yy, o ile się nie mylę, to już Larry ma ponad 30 lat, nie? Kiedy powstała pierwsza gra, to gdzieś, Do gdzieś... Lat 80, albo i więcej 80 nawet, chyba. nie? Gdzieś... Tak myślę. Hmm. Zaraz ci powiem, 87. No, no to, no to 31 lat, to jest pięknie. No, no. Piękty wiek, piękny wiek, no. wiek. sam raz, żeby się ustatkować. A, a propos grania na no nostalgia, o której powiedziałeś, to nie wiem, czy miałeś okazję zagrać, albo czy zamierzasz. Spyro Reignited Trilogy się pojawił dopiero co? Na dniach właściwie. E, ja nie grałem, natomiast patrzyłem, jak moja córka gra. O, no to dla dzieci bo... pewnie jest fajne, bo ja niestety nie jest, jestem fanem. No, wyglądało to w ten sposób, że, że ja się na konsoli, została zainstalowana wróciłem do domu po pracy i dowiedziałem się, że tato, to przeszłam pierwszy świat i zobacz. I, I faktycznie zacząłem pokazywać, że tam już całkiem sporo pograła i jej się gra bardzo spodobała. Mimo, że tam, wiesz, to jest remake 1 do jednego, więc poziom trudności jest absolutnie ze starego Spyro wzięty. O, proszę. Ale jakoś sobie radzi. Czyli to jest gra ponadczasowa. Do mnie dotarło, że ja w Spyro grałem pewnie, jak byłem trochę starszy od niej. Bo to jest, bo to jest gra z klasycznego... Z Beziksa, tak. tak. i to no tutaj ciekawe. Ślicznie wygląda, nie wygląda absolutnie. Co co, pierwsze, Króciutki, kilkuminutowy kącik kulturalny. Co okay. ostatnio widziałeś interesującego? Co polecasz? Polecam, to też tak zahaczając o, o, o giereczkowo, Castlevanię Netflixową. O, drugi sobie. sezon się pojawił. Tak, Anime. Drugi sezon się pojawił. Ja nie oglądałem pierwszego sezonu, bo słyszałem, że on był króciutki. Faktycznie, pierwszy sezon to były cztery odcinki. To był właściwie taki film. I cieszę się, że nie oglądałem pierwszego sezonu, bo teraz oglądając pierwszy z drugim razem można potraktować to jako jedną zamkniętą całość bardzo przyjemnie coś się ogląda jest, nie jest to jakiś super najwyższych lotów historia, która pojawiła się na świecie kiedykolwiek w życiu mm -hmm. ale powiem Ci, że naprawdę łyknąłem to chyba w 2 czy 3 dni odcinki mają tam po dwadzieścia parę minut, w pierwszym sezonie były 4, w drugim jest chyba 8 e, historia jest taka jak to w Kastelwanii, że jest sobie Dracula i robi złe rzeczy więc ktoś musi go zabić no no no, no. Oczywiście to tam jest pod formularne, że wiesz, on jest właściwie postacią tragiczną w tej historii. Ale całkiem spoko to się ogląda. Rysowane nie jest źle. Nawet voice acting też jest całkiem, całkiem, więc ja polecam. A jak ktoś jest fanem marki, ja jakoś wielkim wodą nie jestem, ale całkiem przyjemnie to się oglądało. A jak ktoś jest fanem marki, to pewnie nawet mu to się bardziej spodoba. Eee, tak zwana interesująca trivia jest taka, że Alucarda gra w niej pan, z, pan doktor i późniejszy prezydent z Battlestar Galactica. Ja nie pamiętam jak on się nazywał w... w nie wiem, czym e... chodzi o tego takiego zawianego, co, co z Trisham... E... Tak, właśnie tego, ten. właśnie tego. Ja nie pamiętam kompletnie jak się postać Ale... jego nazywała. No chyba też Natomiast... w celoteku. Nie, nie w Mam dziurę w głowie. Gaius Baltar. Oh, oh. Gaius Baltar Gaius Baltar z, z Battlestar Galactica. Gra tutaj Alucarda, czy podkłada głos właściwie. Ale więc to ja tak ja podziwiam Cię, że go poznałeś po głosie go. Powiem, to w życiu chyba nie poznał. Wiesz co, jak szukam informacji o tym, czy planowany jest trzeci sezon, tak dalej, to wtedy mi wyskoczyło, oh. że, że on, on tam gra, więc... No, no. <laughs> ja, a y, w ogóle a propos takich Netflixowych odmów, to znaczy, wiesz, w ogóle Wabank, y, czyli y, Jeopardy, Taki teleturniej jest dostępny. A ja co, No, o, proszę. Ja po prostu wczoraj, y, robiąc, już nie pamiętam dokładnie, chyba gra, grając właśnie w, w Project Warlock, nie? Bo tam nie, absolutnie nie, nie potrzebujesz, bo tam nic nie słuchasz, nie? I tam po prostu się strzelasz. Słuchałem, oglądałem Jeopardy. I powiem Ci, że, bo akurat to jest jakiś sezon mistrzów, tam, bo to jest jakiś 29 sezon, jakiś tam, to nie jest, odpowiada wszystkie odcinki Jeopardy, jakie kiedykolwiek były. Tam ludzie tak szybko odpowiadają. Tak szybko wiesz, to wszystko jedzie, że po prostu ja, ja nie mogę się tak dobrze bawić, jakbym się bawił podczas oglądania Familiady. <grym> tak, ale to jest postanujące. Zresztą w ogóle jest parę seriali na Netflixie, które w ogóle postanowiłem podokańczać, które miałem pootwierane i, i tak dalej. Wspominałem o House of Cards w pierwszym odcinku. Ten szósty sezon, nie wiem, widziałeś szósty sezon? Nie, House nie, of Cards? ja w ogóle nie oglądałem House of Cards. Cały czas po obejrzeniu szóstego sezonu utwierdzam w przekonaniu się, że po obejrzeniu dwóch pierwszych sezonów możesz myśleć, że House of Cards jako jednym z najlepszych seriali ever. Szósty sezon, on tak domyka, to, to jest takie pożegnanie z, dla fanów i tak dalej, on tak naprawdę i tak zostawia bardzo otwarte zakończenie. I tak naprawdę nic nie kończy, więc y, mi się wydaje, że y, gdyby Netflix może nie, nie anulował y, House of Cards, to oni sobie zostawili taką furtkę, że mogliby jeszcze robić właśnie z tą Claire Underwood kolejne sezony, no ale to jest to no i jest w ogóle dużo seriali, których niestety więcej już nie będzie anulowali po drugim sezonie Designated Survivor czyli ja to zawsze mówię na to, że to jest kontynuacja przygód Jacka Bowera z 24 i nawet niektóre postacie, niektórzy aktorzy się pojawiają wiesz tam ta e, miłość Jacka Bowera ona się w drugim, w, w, w drugim sezonie właśnie pojawia znaczy to sama aktorka, aż się tak wrażę ale mamy połączenie, prawda, uniwersum kolonii no teraz się dopiero zorientowałem, że Kolonia, jeden z moich ulubionych seriali science fiction, okay. nie będzie miał czwartego sezonu. Więc ja teraz tak przeżywam. Teraz boję się cośkolwiek wciągnąć, w jakikolwiek serial taki dłuższy, który nie to jest już granuluję. skończony, bo go nie I to jest, to jest ten problem. Ja powiem tak, jeśli chodzi o, o seriale, to bardzo chciałbym właśnie, żeby ktoś, właśnie czy w komentarzach coś, polecił właśnie jakiś taki serial, który najlepiej już, już jest zamkniętą całą może być kilka sezonów, ale właśnie ma taką fajną Atmosferę, jak, jak The Killing, jak zapomniałem jak się nazywa ten most. to pamiętasz? to, to, to, to, to, to Doskonale pierwsze pamiętasz. Eee, bridge. O, tak, most nad Sundem. Most nad Sundem, tak. Że właśnie szukam ostatnio takiego. A oglądasz Seven Second? O nie, nie, nie, 7 Second. Nie. Netflixowy serial. Nie wiem czy Original Netflix, bo teraz to właściwie każdy serial jest tak. sygnowany jako Original Netflix. To jest jeden sezon, zamknięta całość, powiedziane od A do Z. Premis serialu jest taki, że dochodzi do potrącenia nastolatka, mm -hmm. który jedzie na rowerze i e... To się ciężko mówić o tym serialu cokolwiek, bo tam z każdego odcinka się coraz więcej dowiadujemy. No, jest, to, jest, to, jest to interesujący serial, bo na początku on jest serialem kryminalnym, który pod koniec przechodzi trochę w dramę sądową. No właśnie widzę. Rodzina w żałobie, tuszowanie faktu, zfrustrowana społeczność i próba znalezienia sprawiedliwości po śmierci dziecka. Jest bardzo dobrym serialem, chociaż bardzo mocno gra na wątkach konfliktu rasowego. Bo tam wyraźnie jest wskazane, że że wiesz, że z jednej strony masz białego policjanta, z drugiej strony masz czternego nastolatka. I to wszystko jeszcze w tle, jakieś tam problemy rasowe, i jeszcze problemy, że to wiesz, jak czarni, to wiadomo, że z gangu i tak dalej, i tak dalej. No, nie, naprawdę, naprawdę mocny, trzymający w napięciu serial, jeden sezonik, więc na pewno ci go nie skasują. <śmiech> Możesz spokojnie go obejrzeć. Nie w ogóle dotarło do mnie, że ostatnio, przez to, że ja oglądam różne rzeczy na Netflixie, to. Co jest o tyle śmieszne, że właściwie te rzeczy nie są produkowane w większości przed Netflixem, bo właściwie chyba tak. Seven Seconds nie było produkowane przez Netflixa. Oni po prostu gdzieś przy... tam pewnie płacą grube miliony, tak, na przykład tak, ABC ale... CBS, żeby mógł wydawać. To co mnie bawi to to, że zaczynam dostrzegać w tych wszystkich serialach tych samych aktorów, bo domyślam, że to są po prostu aktorzy, wiesz, tak. tacy, tacy klasyczni aktorzy drugoplanowi, którzy w tych serialach telewizyjnych w większości grają, no a przez to, że teraz ja oglądam jeden po drugim, to rozpoznałem, o, tu mamy pana tak. policjanta, a ten sam facet w innym serialu gra tam agenta FBI, a ten sam facet w jeszcze innym serialu dla przyjaciela głównego bohatera. Właśnie, bo ja w I ogóle masz taki... chciałem obejrzeć wiesz, taki serial e, Taxi Brooklyn, nie? O, oznam mm -hmm. tą aktorkę, ale od razu sobie skojarzyłem, że ta aktorka przecież gra w, w Supergirl, a Supergirl jest nadal na antenie i tak dalej i tak sobie to czytałem, no tak, Skasowany po pierwszym sezonie. I to, jest, to jest to, no nie, że, że Rzecie, które, które są dostępne na Netflixie i też można je traktować jako zamknięte całości, bo niby tam jest jakaś furtka otwarta, ale w sumie ona jest zrobiona tak, że, że można uznać to za zamknięty serial. Ozark. Dwa, dwa sezony. Ale będzie też trzeci chyba, nie? No pewnie będzie, bo wiesz, te sezony, wszystkie one są, są tak robione, że w dowolnym momencie możesz dokręcić kolejny, bo tam niby jakieś wątki się zamykają, niby jakieś wątki są otwarte, ale Ozark jest całkiem, całkiem, całkiem. No pan 1000 godzin Destiny poleczał Bodyguard. Nie wiem, czy widziałaś. Słyszałaś. Nie, słyszałem bardzo dobre rzeczy. obejrzałem pierwszy, pierwszy odcinek i powiem ci, że y, dziwny jest. Tam gra ten y, aktor, który grał chyba w Grze o Tron, tylko nie wiem, ja też już zapomniałem, kogo on tam w Grze o Tron grał. Hmm. Ale na pewno go skojarzysz od razu. I y, no to jest taki dziwny serial, nie? Ciekawy serial. Właśnie jak ktoś widział Bodyguard, ja widziałem tylko pierwszy odcinek. Niech Niech da znać, czy w ogóle warto. Ja w ogóle poluję też na polskie seriale, w tym sensie, że no niestety jeszcze nie ma tego Belfra 3. Słyszałem, że w Polsce delektujecie się jakimiś takimi serialami tam, ślepnąc o świateł i tak, niedługo tak. wychodzi na Netflix a zdaje się 1983. Więc mam nadzieję, że będzie jakaś uczta. Royce bardzo dobry serial. A jeszcze z głupotek yy, i to tutaj lepszego słowa niż z głupotek się nie da znaleźć, yy, to Riverdale. Na Netflixie, trzeci Moje sezon. Moje Pleasure, tak? Moje Guilty Pleasure, trzeci sezon. Ja powiem Ci, że patrząc na to, jak, jak postępuje ten serial, to spodziewam się w przyszłym sezonie, znaczy w czwartym sezonie zombie albo kosmitów. Prawda, myślę, że, że tam podkręcanie atmosfery do 11 wiesz, była najpierw, pierwszy sezon był tam delikatnym kryminałem, gdzie była jakaś zbrodnia i oni próbowali się dowiedzieć, co się dzieje. W drugim sezonie już był psychopatyczny morderca, który krążył po mieście i zabijał, a tutaj już mamy kult, wiesz, manipulację umysłu, psychoza, jakiś potwór w lesie, W ogóle, czego to tu nie ma, ojej. Wspaniałe, wspaniałe. No, a jakby ktoś nie miał czasu na yy, seriale, to też są dobre filmy przygodowe. Wiesz, ja wspominałem też o tym, Mumia jest dostępna, cała seria. Sahara niestety nie, ale mam na DVD. <laughs> ja, ja, ja lubię kino przygodowe i, i właśnie mam nadzieję, że więcej tego kina przygodowego też będzie. Może okaże się, że właśnie dobry, fajny jakiś serial przygodowy, taki e, z, du, dużo budżetowy serial właśnie, o, National Treasure, serial, jako właśnie z budżetem nowym. Podobno Daredevil III jest rewolucyjny. Ta serial, no, no no, ale on jest tak, pod względem tak. właśnie tak, tego kina kinasu Batajewskiego, nie tak, nieprzygotowego tak. chociaż. Podobno tam jest jakaś, jakaś jedna go. w ogóle 11-minutowa scena, gdzie po prostu wiesz, wszyscy wiesz, upuszczają mikrofony, no takie są tam, takie tam się rzeczy dzieją, więc czapki z głów. Piotrze, dziękuję Ci serdecznie za, za nie tylko rozmowę o grach, ale przede wszystkim te polecenia właśnie też e, e, kulturalne, netflixowe, serialowe. Mam nadzieję, tak że jest. nasi drogi słuchacze jeszcze uzupełnią y, tę listę poleceń, Może właśnie się zrobi taki, taki, e, taka, taka lista, co i nawet w jakiej kolejności oglądać właśnie, od takiego naj, najlepszego, najciekawszego, żeby tak właśnie dobrze stopniować. Y, pamiętajcie, żeby wpadać na stronę www.pancodzienni.pl, gdzie Piotek niestrużenie codziennie od ile to już będzie? 3-4 lata? Już ten czas no, leci? No, 3 lata będą. Czas leci szybko. Y, Codziennie. Już ponad w... 3 lata raczej. Kura tele prowadzi nad najciekawszymi informacjami ze świata gier z Jastunami. Dziękuję tak Ci. Jest. Dziękuję Ci pierwsze za rozmowę. Pamiętajcie, żeby też odwiedzić stronę www.fantasmagiera.net, grupę na Facebooku Fantasmagieria, odwiedzić fanpage, podcast.fantasmagiera I co? I słyszymy się za tydzień. Hej. Tak jest. Cześć, cześć.